Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. I nie tylko, odcinek 268. Ja nazywam się Damian Pohaka, Dachman. I ze mną są... Michał Kita, aka Nexus. Witam serdecznie wszystkich. I Piotrek Kuldanek, aka Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Ale ci głos zrobił. To wiesz nie wiem, pewnie jakiś <głos> kanał albo fantasmagiria podcast o grach komputerowych i konsolowych powinieneś walnąć teraz jakimś tym jakimś dżinglem kącik towarzyski It began in Miałem miał, wrócił z, z Tatooine i tak mi się... Oj, mi się w głowie poprzestawiało od tego, od tego Błeś, słońca. Słońce mu się rzuciło. Na... Byłeś w Mos tam. Kątyna, eee, oj, to poruszyłeś bardzo szeroki temat, ale dobra, jeżeli już, już o tym rozmawiamy, to parę słów wyjaśnienia się należy. Eee, przede wszystkim lokalizacje, w których były kręcone giernych wojen e, w Tunezji, gdzie miałem przyjemność przebywać przez ostatnie dni, jest kilka miejscówek i tych lokalizacji naprawdę jest sporo, bo jest 8 albo 6 lokalizacji, nie pamiętam dokładnie. To wszystko, nie? pod Pod masz dżunglę, pustynię. Tak, i, i tam sporo scen było okręconych w części czwartej, czyli tej pierwszej części 70 roku i akurat scenografia z tamtego okresu się nie zachowała, zachowało się tylko dom Luka który znajduje się w Matmacie, z tego co pamiętam, już nie, nie, nie kojarzę dokładnie. Yy, mhm. natomiast, yy, natomiast ja byłem na planie filmowym części epizodu pierwszego i to było niedaleko miejscowości Tuzur, yy, w której zresztą... Yy, Phantom Menes. Tak, w której zresztą cała ekipa miała punkt wlotowy yy, potem na całą Tunezję, bo z Tuzur to to już się znajduje w centrum w Tunezji, w środku Tunezji i jest bardzo blisko po prostu do, na Saharę, z tamtej miejscówki do innych miejscowości. Czy tam na Dżerbe, czy, czy, czy tam na inne te lokacje, gdzie były kręcone. Natomiast ja byłem na planie filmowym, z, znaczy ta scenografia została z epizodu pierwszego i no, no, i powiem wam, że to robi niesamowite wrażenie. Ale to jest zrobione jako taka atrakcja turystyczna, czy po prostu to jest opuszczone jak perypeci? To wygląda tak, że de facto ta scenografia miała być e, zniszczona I, i po prostu Lukas stwierdził, że pom chcieli zrobić coś o z polskie, um, tak? <laughs> Lukas stwierdził, że po prostu pomoże e, miejscowym, lu miejscowym ludziom tam w okolicy, żeby zarobili sobie trochę dinarów i żeby, że, żeby się tym zajęli. A, a to nie ma co ukrywać, Tunezja żyje przecież głównie z, z, z turystyki i, i dla nich zostawienie takiej atrakcji to jest naprawdę e, jakiś tam kawał grosza dla nich. Więc, więc... Mm -hmm. Ale te, jak, jak tam byłeś, to tam jest generalnie tylko to z Gwiezdnych Wojen, znaczy tych parę rzeczy z Gwiezdnych Wojen, czy tam okazuje się, że z innych filmów też oczywiście Oczywiście, te no w, cały, a, cały pas gór Atlasu, to, jest, to, jest, no to, są, to są plany filmowe z, z, wielu, z, wielu, z wielu filmów, między innymi ja byłem mm -hmm. na planie angielskiego Pacjenta. Więc zdobywca Oscara. Zdobywca Oscara. Tego... Słuchajcie, to jest, to jest tak, podkreślić. bo wiele osób ostatnio pytało, czy warto pojechać, czy nie warto pojechać. I ja nie ukrywam, że taki wyjazd do Tunezji, czysto turystyczny, żeby poopalać się i poprzebywać w hotelu i pokąpać się na plaży i tak dalej, spoko. To, to, to można sobie pojechać, ale gwarantuję, że drugi raz się tam nie wróci, no bo tam de facto jakoś sporo atrakcji nie ma. Natomiast mhm. ja byłem na dwudniowym wyjeździe po całej Tunezji, gdzie zrobiliśmy ponad 1200 km i naprawdę się sporo tego naglądałem i jednak ten kontrast między tymi wszystkimi kurortami, a faktycznie jak się wjedzie w środek Tunezji zobaczy się tą dzicz i, i te, te wszystkie krajobrazy dookoła, potem e, sam początek e, Sahary, bo no, jednak Sahara się zaczyna od pewnego momentu, tak to są stepy tunezyjskie i, i góry Atlas, no to naprawdę, to robi kolosalne wrażenie i to faktycznie ja mogę teraz powiedzieć, że byłem w Tunezji i zobaczyłem Tunezję, bo to jest kontrast ogromny i to nie tylko chodzi mhm. o, o krajobrazy, o, o te, te, wszystkie, te wszystkie atrakcje wizualne, które jednak, którymi jest turysta bombardowany praktycznie cały czas, ale też chodzi o tą różnicę kulturową jednak w mieście, to, to wiecie, no tam głównie wszyscy, wszyscy, wszyscy podlatują do ciebie i po prostu wyciągają od ciebie kasę, żeby coś od nich kupić i generalnie skupiałem się na, na handlu i sprzedaży, natomiast jak się pojedzie to jednak do, do tej Tunezji, w, czy tam do Tezor, czy do tych mniejszych miejscowości, bo byłem również w Matmacie, to jest taka mała miejscowość, gdzie żyją Berberowie i to są rdzeni mieszkańcy Tunezji, Uh -huh. No, i w matmacie na przykład były okręcone y, niektóre ujęcia, jak kojarzycie z Gwiezdnych Wojen domu Luka. To są takie, takie było, takie było ujęcie z kamera z góry, w taki dół y, y, wykopany w ziemi, gdzie były pokoiki, gdzie były jakieś tam pomieszczenia, gdzie Luke na przykład jadł obiad ze swoją rodziną. Kojarzycie. Wiem, to, to. to było wczoraj. No, więc, więc to ogóle... faktycznie tak to wygląda. Tam nic nie było, dodam parę elementów dekoracji, y, Lukas dodał w. w tych wnętrzach, natomiast faktycznie to tak wygląda. I, i robi to mhm. niesamowite wrażenie, no i miałem przyjemność yy, obejrzenia tego, zjedzenia tam posiłku, więc taki, takiego... A co orginal... zorganizowałeś to, czy taką wycieczkę, czy to było powiedzmy biuro tu Nie, nazwie, biuro podróży tego nie organizuje, natomiast na miejscu, w, nie we wszystkich hotelach, ale praktycznie w większości jest mnóstwo ogłoszeń, gdzie, czy to prywatne firmy, czy też, w, w, czy też same hotele organizują takie wycieczki zorganizowane, tylko warunkiem jest to, żeby jednak była ekipa, bo to jest tak, część podróży przebywa się autokarem, żeby jednak zaoszczędzić się na czasie, bo to że się robi masakrycznie dużo kilometrów i no, są, są, są takie odcinki, gdzie się jedzie po 2-3 godziny i, i no nie ma żywej duszy dokładnie, tylko patrzysz na pustą drogę i na linię energetyczną, bo to jest jedyna rzecz, która jest w stanie cię zorientować w terenie. Natomiast w pewnym momencie przesiadasz się w, po prostu w, w jeepy, w Land Cruiser'y w, i, i heja. I tam to już jest mm. w ogóle odlot totalny, bo jedziesz... Ale tak, A propos tych Gwiezdnych Wojen, niedawno ktoś przypomniał no, chyba na Facebooku o tym, że istnieje coś takiego... Despecialized. A tak, tak ale to jest e prawda? Bo ja myślałem, że to był jakiś śmieszny filmik, który ktoś zrobił. Nie, nie, nie, nie, to jest, to jest prawda. O, I mój Boże. Znaczy, ja w ogóle e, jakiś czas temu trafiłem na. E, nie wiem dokładnie, czy to jest ten adres, ale chyba to jest po prostu www.fanedit.org. I to jest strona, na której można znaleźć fanowskie e, montaże filmów, czasami bardzo znanych, czasami mniej znanych, ale generalnie chodzi o to, że na przykład, nie wiem, ktoś ma swoją wersję Blade Runnera. I, i która być może bardziej odpowiada temu, jak ten film według tej osoby powinien wyglądać. Bo wiadomo, że jest też taka wersja reżyserska, no ale każdy ma na przykład, nie wiem, e, e, jakąś swoją, nie wiem, potrzebę na przykład zobaczenia w całości filmu, tak? Czyli na przykład, co by było, gdyby te wszystkie sceny, które były usunięte, dodali? Albo na przykład, nie wiem, tą scenę jednak wywalić, bo ona nie pasuje, bo burzy filmu. Tak, tak kiedyś y, ktoś zrobił wersję właśnie pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, gdzie po prostu wyciął całkowicie Dżarżara. I to była taka wersja właśnie bardziej strana taka bardziej... No ale te, to, tej wersji, o której ty mówisz, to ona jest zgrywana z różnych źródeł, bo tam czytałem, że to jest też z lasa kisków. Ona jest itd. wszystkim... Itd., więc... Tak, w, tutaj ideą twórcy, ja, ja jeden z ja wielu, tak ale Harmi chyba to jest ta osoba, która jakby stoi na czele tego projektu, to jest przywrócenie oryginalnej wersji Gwiezdnych Wojen, takiej jaka była w kinach, przy tym, żeby ona była w jak najwyższej jakości. Dlatego, że George Lucas kiedy on z, y, zrobił wersję specjalną, i to nawet do tym no to w, tak. o tym rozmawialiśmy, kiedy opowiadałeś o filmie dokumentalnym People vs George Dokładnie. Lucas, tak? No to wersja specjalna powstała, i George Lucas uznał, że to jest ta wersja, którą zawsze chciał stworzyć i on nie będzie już nigdy nawet wspominał o tej starej wersji, no i później oczywiście kolejne lata e, nie wiem, e, przynosiłem na przykład nie wiem, wersja DVD e, czy wersja Blu-ray. Bo nie wiem, czy wiecie, w 1997 powstała wersja specjalna która miała te dodatkowe sceny, miała te sceny, które były kontrowersyjne, czyli Han e, strzela drugi, e, e, pojawia się e, Jabba, e, Jabba the Hat w, w takiej dosyć brzydkiej wersji. To wszystko stało jeszcze później poprawione i ta wersja Blu-ray na niej naprawdę wygląda sympatycznie, no ale jest grupa ludzi, która chciała zawsze po prostu jak najlepszej jakości, ale tą oryginalną. Ty Damian, ściągnąłeś tą wersję, którą nam podsyłałeś, bo tam ja widziałem, że ona tam kurczę, waży tam chyba z 30 giga. Tam jest sporo ściągania. Y, tak, nad, y, na, tam jest chyba link do forum y, tego właśnie, y, tego chemiego. I wiadomo, że to są takie rzeczy na granicy legalności. Tak, że y, jeśli posiadasz, prawda, powiedzmy, wersję Blu-ray, filmu i, tam, i tak dalej, to teoretycznie możesz ściągnąć wersję właśnie taką wyedytowaną y, w ten sposób. Y, powiedzmy legalnie. I pomijając to, że w Polsce powiedzmy niby wszystko można ściągać legalnie, ale powiedzmy jeśli mamy e, jakby jakiś taki disclaimer... A w Irlandii też no, nie można, muszę... też można przecież, no, bez nie, nie, nie, można, no się chyba <laughs> normalnie. To tutaj jest jednak, w każdym razie ta wersja, ona zajmuje naprawdę sporo, bo Nowa Nadzieja, ona jest, ona jest zrobiona właśnie od czołówki, od tego loga LucasArts, to jest po prostu zieloną, chamską czcionką i to rysowane logo 20th Century Fox to jest wszystko... Tak jak było właśnie wtedy, jak to wyglądało. I to jest naprawdę niesamowity klimat, bo oglądasz ten sam film, który powiedzmy, nie wiem, albo nasi rodzice, albo nie wiem ludzie po prostu w latach 70. Amerykanie mogli obejrzeć, kiedy poszedł do kina i, i ten sam efekt jest. Szczególnie, że ten film, znaczy wszystkie te filmy, one się nie zastarzały, Naprawdę, nawet kiedy widzisz, że te efekty same już mogą trącić myszką, to większość tych scen, która została poukładana według tego starego schematu i tam, to ona jest wykorzystana prawda, z tych, tych nowszych wersji, kiedy te blueboxy były, powiedzmy, do, dopieszczone bardziej i tak dalej. Ale jednak to jest ta wersja hmm. The Specialized, czyli oryginalna historia, w której Han Solo strzela pierwszy, nie spotyka aby yy, przed, przed ulot, wylotem z Tatooine, razem z Obi-Wanem i, i, i Luke'em i tak dalej, i tak dalej. Że to jest naprawdę to ja wam powiem taką ciekawostkę, bo nie ukrywam, że po swoim powrocie z Tunezji i obejrzeniu tego fantastycznego miejsca i planu, planu filmowego z Gwiezdnych Wojen odświeżyłem sobie, musiałem zobaczyć sobie, gdzie, gdzie faktycznie tak. to miało miejsce, gdzie te sceny były nakręcone i jak to na wygląda w filmie. na filmie. I powiem wam, że... Akurat dorwałem taką wersję, jakąś Ultra HD, czy tam, znaczy Ultra to może nie jakąś, jakąś HD tych, tych, tych wszystkich nowych części. I powiem, że ja tego nie mogę oglądać. I to nie ze względów fabularnych, tylko też ze względów wizualnych, bo tam mi tak razi to kluczowanie klatek, te, te maski, te wszystkie blue, te green boxy, blue boxy, które wiecie, ja na, na, na, na co dzień zajmuję się dosyć intensywnie grafiką komputerową, w ogóle grafiką użytkową. I dla mnie to po prostu bije po oczach. Jak y, widzę sceny, gdzie są zaprojektowane piękne tła, natomiast wszyscy aktorzy są nakręceni w studio i to kluczowanie, y, maskowanie włosów i tak dalej, to wszystko widać potem w takiej jakości, bo wiecie, pewnie w takiej mniejszej jakości tego nie widać, a w tej dużej to widać, strasznie to widać. A natomiast o, w życiu Ale pomyśl, sobie... jak to było kiedyś, ja nie wiem, czy, czy, czy mieliście okazję zobaczyć, nie wiem, e, Supermana oryginalnego, ten z Christopherem e, Reevesem. Tam to kluczowa, znaczy to ten efekt blue box, nie, bo jak tam lata, to oczywiście nie lata naprawdę, tylko to gdzieś tam trzyma te pięści w powietrzu i to jest wszystko na, na tym tle zarysowane. To po prostu ta, ta, ta, to obrysowanie, które wychodzi właśnie z tego, ta taka poświata, która wychodzi z, z tego, że się korzysta właśnie z tak, box. A, bo to było ręce, ręcznie, przecież kliszczamy ręcznie, ręcznie tam wszystko to było tak, kluczowane. No to, to, składane, to jest nie? po prostu, tak, to jest po prostu nie do oglądania, tak, jeśli jesteś, powiedzmy, uczulony na takie rzeczy. A ja powiem tak, że jeśli się nastawię, że oglądam klasyk i, i no, biorę wszystko po prostu z, z dobrodziejstwem inwentarza, no to okej, okay, no ja rozumiem, że to były takie czasy... Że tak, do tak czego ja zmierzam, postawałem. bo ja y, ob, też mam w, te same, w tej samej edycji y, takiej podwyższonej rozdzielczości, czy to HD, czy nawet nie wiem, czy to jest Full HD, no duże, y, dużej, dużej rozdzielczości, mam to na Blu-rayu. To y, te... Mhm. Y, tak zwana kompletna edycja. Tak, to ta czwarta, piąta i szósta część w y, Pomijając to, że tam było już zmieniane przez Lukasa, natomiast no, tam jak aktor jednak znajduje się w, nie na Blue Boxie, tylko jednak w, jest to scenografia i to wszystko jest no, zrobione tak, jak jest zrobione, ale to słuchajcie, ma swój charakter, ma swój klimat, tak. ma swoją klasę, że się tak wyrażę. I ja sobie, no, to prosty test można było sobie zrobić nawet na tym planie filmowym, gdzie, gdzie ja byłem. Zrobiliśmy sobie mnóstwo zdjęć i naprawdę same, samo zdjęcie już jest magią samo w sobie. Mhm. Że to że znaczy ja w chwyta w jednak ten wielkim, cały klimat. Ja jestem wielkim przeciwnikiem po prostu wykorzystywania tych nowych technologii, do tych rzeczy, które kiedyś kręciło się po prostu y, z żywym, prawdziwym tłem. Że teraz wszystko się komputerowo dokleja dokładnie. No, no niestety i tak dalej. Lukas przejął e, nie, pałę taki... no, w, w, w tych nowych częściach. Że tam za dużo, za, za, za, za dużo. Znaczy te proporcje są mas, maksymalnie zachwiane. Tam jest za dużo. Nie za dużo będzie tak. Tak, że niedługo będzie tak, że praktycznie wszystko będzie kręcone tak jak jak, jak moka się robi w grach. Czy jak na przykład nie wiem, The Last of Us czy, czy One Charted, że ci aktorzy tak naprawdę grają w tych kostiumach. Ewentualnie mogą mieć prawdziwe tam stroje, tak, ale oni już nawet nie są w przestrzeni, która ma imitować yy, to, to miejsce, w którym im mają się znajdować. tak. Że jak już są na ulicy, to nawet, nie, to nawet ktoś nie, nie zrobi im kawałka sztucznego asfaltu pod nogami, tylko to wszystko będzie... Mnie się wydaje, że teraz, teraz dopiero, dopiero wchodzimy w taki etap w ogóle w, w tworzeniu efektów specjalnych i, i scenografii i tych wszystkich elementów, które tworzą jednak klimat filmu za pomocą komputera, że teraz taki przykład na przykład będzie, może być Gravity, gdzie, gdzie nie widać no. tego, tego tej, tej, tej sztuczności i tej, no, tych, tych renderingów wszystkich, które jednak ja nie mam problemu z tym, że ktoś wykorzystuje grafikę komputerową, żeby stworzyć Coś, co w innych warunkach było po prostu nie do stworzenia, no, nie, niemożliwe było pewnych scen nakręcić inaczej niż w ten sposób. Ale kiedy na przykład kręcisz scenę na ulicy, powiedzmy rozmowa dwóch osób na ulicy i nie robisz tego naprawdę na ulicy, no bo powiedzmy z jakichś przyczyn to niby może wyjść drożej niż jakbyś to nakręcił na tle, na zielonym tle i później dokleił po prostu... Tą bo kiedyś to, ten, ten, ten greenbox, to jak właśnie powiedziałeś, to obrysowanie, to, to, to wszystko było widoczne, teraz Chyba. można to zrobić, że to już nie jest widoczne, ale to traci ten charakter, bo te tła naprawdę, zresztą te sceny, te ujęcia, one nie mają tego ducha. Znaczy to, jednak... Większość filmów ma nawet nie wiem, czy Ostatnio na YouTubie jest jakiś kanał firmy, która robi efekty specjalne, która wrzuca właśnie klipy, wiesz, takie przed i po, tak. i to całkiem dużo, i na przykład z Wielkiego Ach, no To właśnie o tym miałem powiedzieć. To <laughs> wiesz, po to prostu jak to, robię to robię. oglądasz, to, to, to otwierają ci się usta coraz szerzej, bo nawet sceny, które bez żadnego problemu mogłyby być nakręcone w, w tradycyjny sposób, mm -hmm. i tak są kręcone z, z użyciem blue boxa. Tylko, że ja wiesz co, co pierwsze, Teraz jakby wszystko. mamy... Doszliśmy do takiego etapu w, w jakości tej, tej, tej, tej grafiki, że jednak ludzkie oko już można w wielu aspektach oszukać, natomiast ten cały Okres jeszcze parę lat temu, to nie, ja sobie teraz przypominam wywiad z paroma osobami z ILM-u, którzy sami stwierdzili, że efekty specjalne robione w komputerze starzeją się najszybciej i, tak. i, i, i makiety się mhm. tak szybko nie starzeją. i jakieś wiecie inne zabiegi, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek ingerencją komputera. No jeszcze się, się obroni. Dotarliśmy, do dotarliśmy do takiego momentu, gdzie ty, jeżeli o tym nie wiesz, to nie jesteś w stanie w wielu sytuacjach tego odróżnić. No w tym rozbiciu właśnie scen z Wielkiego Gatsbiego najpierw jest ujęcie prawdziwe, czyli koleś jedzie na koniu przez po prostu wielkie pole golfowe, gdzie nic nie ma, jest tylko trawa. Po czym nakładany jest efekt specjalny widzisz wspaniałe rośliny i, i, i jeżeli byś to zobaczył najpierw, to nie wpadłbyś na to, że tam może być coś nie tak. Ale czasami jak się przyjrzysz, to, to, to widzisz, że to jest jednak e, komputerowe. Tylko właśnie daj tak jak mówię, no, jakby my z czasem e, powiedzmy, komputerowe efekty wyprzedzają naszą tą, tą umiejętności percepcyjne powiedzmy o, o parę lat, tak? Ale my po tych paru latach jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, oswajamy się z tym i, już jest, i na przykład film, który jest dwa lata temu kręcony, który, y, który wtedy nam powiedzmy te efekty nie przeszkadzały, teraz już je wyłapujemy, już widzimy, gdzie coś zostało powiedzmy stworzone na komputerze e, ja mówię o tych efektach nie takich typu, że awatar. No, przecież wiadomo, że awatar cały jest na komputerze. Bo my to wiemy i to nie ma niebieskich ludzi, którzy mają takie te. ale chodzi o te o właśnie takie filmy, gdzie... gdzie to się wykorzystuje, gdzie to się. gdzie po prostu teraz, jakbyśmy obejrzeli film właśnie sprzed paru lat, to byśmy to widzieli. Film, który jest teraz nakręcony jak Wielki Gazbie, My może tego nie wyłapujemy poza paroma scenami, ale myślę, że jak będziemy za 2-3 lata oglądać Wielkiego Gazbiego, to te, te efekty będziemy widzieć. Aż pewnie dojdziemy do takiego momentu, że już wtedy już nie wiem, no już dojdzie się do takiej perfekcji do budowania na przykład, nie wiem, tła, jeśli chodzi o szczegóły, że będzie można robić te, ten, ten, ten, ten detal na takim poziomie że to będzie po prostu po, nie do wyłapania. Na... Ja oglądałem jakiś czas temu, też gdzieś tam na YouTube krążyły dodatki z, nie pamiętam, albo z hobita albo jeszcze z Władcy Pierścieni, gdzie właśnie Peter Jackson opowiadał, jak to m, mieli jakąś lokalizację w jakichś takich skałach nad, nad rzeczką, m, gdzie okazało się, że wszystkie ujęcia, które były zrobione, czy tam nie, połowa ujęć, które były tam zrobione, szlak trafił i się nie nawywały z jakiegoś powodu do wykorzystania a już nie byli tam w tej Nowej Zelandii, tylko siedzieli z powrotem chyba w Stanach studiu, więc po prostu za pomocą trochę budowy makiety, a trochę efektów komputerowych zbudowali dokładnie tą samą scenę w ten sposób, że oglądając film nie wiesz, które sceny były tak. kręcone na żywo, a które sceny były kręcone w studiu Ale... z użyciem Greenboxa. Weźcie sobie tak, żeby, żeby już klamrowo jakoś to uściślić mhm. i zamknąć. Popatrzcie sobie na... Wracając do Gwiezdnych Wojen na, na Boże, na Jodę, który był kukiełką i był fantastycznie prowadzony przez Franka Oza, i zobaczcie sobie potem wszystkie próby, i nawet te filmy są na YouTubie w postaci jakiś tam y, making of y, Gwiezdnej Wojny, tych nowych tak. części. Zobaczcie sobie próby, ile czasu ILM poświęcił na stworzenie cyfrowej wersji Jody. I teraz sobie obejrzyjcie, to już, który jest Ty... jednak ten ząb czasu Ty... i tą to brodę. Zobaczcie Ty... sobie, że Joda tak, z Franka i... Oza się sto razy lepiej broni i sto razy lepiej przemawia tak, do mnie tylko, niż ten generowany Joda pamiętasz... z tych nowych części. Tylko tak, tylko jak pamiętasz Joda, Joda Franka Oza, yy, to, był, to był taki staruszek, który się ledwo gdzieś tam czołga, gdzieś tam się położył, on bardzo mało ruchów wykonywał, a Joda już w tej, tej nowej trylogii to był to był Joda, który w pewnym momencie bierze mieć świetny i pokazuje, dlaczego on jest <śmiech> z Ale to było zabawne, czy bo. Ale wiecie co? Z drugiej strony mam wrażenie, że dla, jeżeli weźmiesz 10-latka, który będzie oglądał Giezdę Wojny, to dla niego Joda w wersji pokojowej, czy co więcej, nawet dla niego duża część tej pierwszej trylogii będzie e, odpychająca wizualnie. Znaczy ja w ogóle w, chciałbym, żeby większość reżyserów miała takie podejście jak ma Gilemo del Toro, bo on nawet jeśli, on dużo wykorzystuje prawda, grafiki w swoich filmach, one, one potrafią być czasami bardzo atrakcyjne, mroczne, ale tej, tej komputerowej dużo jest tam stylu takiego, specyficznego dla niego, ale moim zdaniem te filmy jego się nie, nie zastarzają tak, tak szybko, jak inne, które, które mają taki przepych właśnie, które są takie, pełne tych efektów, dlatego, że on ma taki zmysł dobierania do tego, czy na przykład nawet jeśli jest coś świetnie zrobione w tej grafice komputerowej, to czy to, czy to zostawić na pewno w filmie? Ja nie wiem, czy widzieliście, no, czy na pewno widzieliście Hellboya z Złotą nie? Tą drugą mm -hmm. część. Tak. Tam jest taka scena, która, która jest z Abe'em. Abe'em to jest ten taki, taki wodny człowiek, ryba, z powiedzmy. To, film to film te biliły Ja na śniadanie? to jest. Tak, tak, tak, tak, się, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie. I on w wersji pierwotnej miał walczyć i on miał być jak ninja, skakać, odbijać się itd. i tak dalej. To wszystko było generowo komputerowo. I ja to widziałem w wersji, tam na Blu-ray masz wersję, prawda, tych wyciętych scen, które możesz sobie zobaczyć, jak to wyglądało, plus jakiś komentarz reżysera. Moim zdaniem to wyglądało bardzo dobrze. A oczywiście trzeba później zrobić jakiś taki post tam jakiś After Effects i tam, jak to się nazywa, to każdy pewnie wie lepiej ode mnie. W każdym razie tam pewne małe poprawki, ale moim zdaniem to wyglądało całkiem nieźle no ale jednak, nie wiem, Giltor w ogóle postanowił zrezygnować nawet z całej tej sekwencji, z całej tej sceny dlatego, że on jej nie czuł Dla niego, dlatego, że niego po prostu wyglądało to zbyt sztucznie no i, nie wiem, no, moim zdaniem jeśli, jeśli e, twórcy się bardzo jak poda, tak, dadzą ponieść tam w wykorzystywaniu tej grafiki e, komputerowej, tak jak na przykład z George'em kasem, to później wychodzą właśnie takie kwiatki jak jak, jak e, jak Joda na przykład, który, który powiedzmy może się mniej podobać Ale niż naprawdę, polecam, na ale lewo, to ma oprócz ale... po, poniesienia się wykorzystywaniu grafiki, to ma bardzo prozaiczny powód, to jest dużo tańsze niż na przykład budowanie no to jest coraz tańsze, makiety, tak. czy budować odnajdywanie przysłowego lasu krzyży gdzieś tam na mieście Las znaczy, To ja wam Nie powiem no. ciekawostkę, bo akurat yy, we wszystkich scenach, gdzie występował Joda i był, yy, był grany przez Franka Oza te scenografie musiały być budowane na, na kilku poziomach. To znaczy poziom 1 mhm. y, to był y, taka główna jakby poziom 0, czyli ziemia, natomiast był ponos, poziom jeszcze 0, czy tam minus 1, w którym był po prostu... Mhm faktyczna scena, po której chodził Frank Oz i miał, wiecie, wyrzeźbione ścieżki w tej scenografii, żeby mógł swobodnie poruszać się tym jodom. Ale to pomijam. Czy znaczy, wiesz, bo ty mówisz teraz o animacji postaci sami w sobie, a mi bardziej chodzi o animowanie tła, czyli właśnie to, że masz zamiast jednego krzaka ogromny las, czy to też z Gry o Tron były takie przebitki, gdzie było pokazane, co zostało zbudowane jako scenografia, czyli kawałek muru, a wielki zamek w tle, czy morze, czy statki, czy cokolwiek innego, to było tak. już już nakładam na komputerowo. Ja zawsze uważam, że piękny las, prawda, prawdziwy, no może być nie do wygenerowania, bo nawet jak, nie wiem, ja, ja nie oglądałem dawno Awatara. Ja jestem ciekawy, jak ta dżungla się, czy ta dżungla się zestarzała bardzo, czy nie bardzo w Awatarze. Albo nie wiem, mieliście okazję może zobaczyć tą, no, tą wersję na dwudziestolecie, na dwudziestolecie, czy dwudziestopięciolecie y, Parku Jarowskiego jeszcze w w 3D? Czy Nie. ona została jakoś poprawiona? Nie mam pojęcia. No widzicie, ja bym chciał zobaczyć, jak ktoś się wiecie, to się zastarzyło. Wiecie, zobaczcie sobie, naprawdę polecam, tam jest y, kilka, nawet jest chyba dwugodzinny materiał właśnie z Making of Gwiezdnej Wojny i tam jest między innymi dosyć obszernie omawiana druga część, y, Boże, druga część, piąta no. część y, Imperium Kontraatakuje, no i tam cała scenografia z Dagoba jest pokazana Planeta Jody i słuchajcie, oni tam zrobili co do krzaczka, y, wszystko tam było... Y, wszystko tam było wyrzeźbione, y, zasadzone, przywiezione i tak, tak. dalej, zalane tak, wodą. Tak. Tam oni stworzyli kompletną scenografię, tam nie było zero, tam nie było żadnych efektów. specjalnych. I, co prostu... I to widać na filmie i, i tego nie zastąpią żadne I efekty to... specjalne. I to jest uwiecznione... I to będzie po prostu nieśmiertelne. Tak długo, jak będzie istniała ostatnia kopia mm, Wiedznych Wojen i pewnie tak długo po prostu będą się ludzie mogli tym zachwycać. Bo, no, ale możemy zrobić, właśnie, przeskok do gier i na przykład i tak jest lepiej z filmami niż z grami, jeśli chodzi o, o grafikę komputerową, Aha. bo nic się tak nie starzeje, jak grafika komputerowa w grach. No się, że czasem... ja ostatnio trafiłem na, na takie zestawienie różnych dziwnych gier na przestrzeni czasów. Mm -hmm. to najbardziej starze się Grafika 3D. Ale tak. jeżeli na przykład weźmiesz sobie dorzucisz do zestawienia Neverhuda, który był robiony z techniką animacji poklatkowej i wszystko ulepili z plasteliny i tam zużyli chyba ileś tam 100 kilogramów, mm -hmm. to on wygląda dużo lepiej niż gry nawet 10 km. czy wiesz, co, to jakość tych filmów, jakość tych filmów czy tam wysłych no, te jeszcze nie tak, ale tak jak mówisz, ten, ta, ta artystyczna e, wartość tego, no, ona też jest. Użyję tego słowa ponadczasowa, tak samo jak Grim Fandango. Może teraz to tak najładniej nie wygląda, ale ta grafika była jakoś tak no, ciekawy stylizowana i, i, i można nawet grać dziś i nie mieć jakiegoś problemu. A ja bym jest jed... wiele ja gier, bym... świetnych przygodówek z tamtych czasów, gdzie po prostu granie nie teraz no, to, jest, to jest masakra. To, ja bym Ciężka jednak rozróżnił te dwa elementy, to znaczy e, projekt i design całego świata i silnik graficzny. bo jak mówicie, że grafika 3D się starzeje najszybciej, ja się w 100% z tak tym zgadzam, natomiast jak Piotrze tu podajesz przykład Neverhuda, ja też mógłbym się przyczepić do tego, że technicznie Neverhud jest fatalny na dzień dzisiejszy, ponieważ jest na przykład w niskiej rozdzielczości i, i te no, wszystkie to rzeczy wyglądają czasu. fatalnie i że jest też wykluczowany, też nie do końca super i tak dalej, jakbyś to dzisiaj odpalił pewnie byś wolał to wszystko mieć w Full HD i tak dalej, i tak dalej, więc to jest aspekt techniczny. Czy na, natomiast... na iPadzie, czy na na, na iPhone'ie, czy tam nie na Androidzie? I to by, moim zdaniem, no tak, przeszło. No tak, że to jest środowisko, środowisko tam... od, bardziej odpowiednie niż, niż, niż, duży, niż duży monitor. Natomiast chodzi mi o to, że y, są y, gry, w, które są wykonane w technologii 3D, czy z jakimś na, na silniku 3D, które samą formą wizualną y, się nie starzeją i projektem lokacji, czy projektem postaci, czy, czy w ogóle ogólnym designem świata, a silnik jest przestarzały i, i jest mnóstwo takich przecież rzeczy, które takich gier, które, które nie, nie, nie straszą aż tak bardziej, bo mnie się wydaje, że im bardziej twórca idzie w hiperrealizm i stworzenie tego świata jak najbardziej przekonującego, to z czasem właśnie ten świat się starzeje najszybciej. że jednak my mm -hmm. jesteśmy w stanie wyłapać właśnie takie detale, natomiast w momencie, kiedy... Wyobraźcie no, sobie, e... Boże, kochany, przygodówkę Lukasa, mm, Grim Fandango. Dobrze kojarzę, dobrze kojarzę. No przecież ona no, była tam, w 3D nie? i no, wspomniałeś o niej. I tam... Domyślałem się, że na dzień, jakbyś dzisiaj to odpalił, zupełnie by ci to nie przeszkadzało, że, że, że te, to 3D Dlatego, że ona miała tą raczej. stylizowaną, taką cel-shadową grafikę, która, która jest no, taka bardzo kreskówkowa, tak, ona nie śli... Jakbyś sobie na przykład odpalił inną grę w 3D, yy, trzecią część Gabriel Knighta, no ta gra wygląda paskudnie, absolutnie wymiotować się chce, żeby nie użyć gorszego słowa. Ja na przykład mogę grać w pierwszego Gabriel Knighta, dlatego, że to jest yy, tradycyjna point click, rysowana, niesamowita y, przygodówka. Nawet mógłbym zagrać w drugą część, która, która swego czasu ona była efektem tej, tej miłości nagle, tam, nie wiem, deweloperów do, do, do, do płyt CD i robienia wszystkiego z, z filmami, mm. full motion video, ale na przykład już w dniu premiery, jak ja bym miał zagrać w Gabriel Knight 3, wtedy czy ta gra mi się nie podobała. Ona nie miała w ogóle tego, tego klimatu, wyglądu. Ale będziesz miał remake, Damianie, niedługo, więc... No, remake w pierwszej części, tak, ale nie wiem, jak już tak wspomniałeś o przygodówkach, to The Last Express, które niedawno zostało wydane ponownie na, na iOS-a, no to jest gra, która ma bardzo specyficzny styl graficzny, bo on jest taki rysowany i ta gra też moim zdaniem właśnie się nie starzeje, dlatego że ma bardzo taki unikalny yy... Znaczy, mając, bo, wiecie, styl. mając silnik... Y ja ostatnio poczekaj, bo jeszcze a propos tego by, by starzenia się przygodówek i tego, że czasami trzecia część jest w 3D i to się gorzej wychnika, ja mam tak samo z Broken Swordem. Jakiś czas temu przypominałem sobie jedynkę i dwójkę i z przyjemnością mi się w niego grało, w nie grało, a trójki, która jest... No ona nie jest jakoś strasznie stara. Ale, jest 3D. ale i tak ta grafika już się, jest 3D i już się mocno zastarzała. Nie chciało mi się bawić. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że jeżeli twórca idzie już w stronę wykorzystania silnika 3D, to... Bardzo, jest, bardzo łatwo jest wpaść w taką nijakość ogólnego projektu i jeżeli nie ma się faktycznie dobrego zespołu projektowego, dobrych grafików, dobrych rysowników, którzy są w stanie stworzyć faktycznie fajne modele, to wiecie, korzystanie z template'ów i takich nijakich modeli, czy, czy, czy no wiecie, tych bibliotek ogólnie dostępnych jest mnóstwo, nie? Domyśla się, że wielu twórców korzysta z, z tego typu źródeł, żeby przyspieszyć proces produkcyjny swoich gier. Natomiast yy, mm. mnie się wydaje, że im właśnie im bardziej się twórcy skupiają na stworzeniu czegoś wyjątkowego, a nie, a nie takiego nijakiego, bo słuchajcie, no ja takie rzeczy widzę yy, grając w gry, szczególnie to widać na modelach postaci i na twarzach, że to widać, że jest robione, no, robione, robione od szablonu, nie? Pewnym pozytywnym przykładem dla odmiany grafiki 3D w przygodówce, która się zastarzała, ale moim zdaniem dalej ma urok, jest czwarta część Monkey Island, no, na przykład. Escape of Monkey no, Island, no, dokładnie. Monkey Island, ogóle cała... tak, tak wyjątkowy styl graficzny, mimo że była w 3D i mimo że miałaś przygodówkę, gdzie musiałeś chodzić na klawiaturze, to ona dalej wygląda fajnie, bo oni tam zrobili kilka takich smaczków jak na przykład... nie to mi, to Monkey postać. Island 3? Mówię, nie, mówię o Escape from Monkey Escape, Island, a, czyli czwartej części czyli, serii. Czyli tej robionej przez Telltale. Tale, Tale, tak. Nie, chyba. Telltale Tale robiło Tales from Monkey Island bodajże. Zaraz sobie to wygłóżam, bo już się zmieszałem. Cztery, były cztery... Znaczy, ja nie wiem, może Escape też robił Telltale. Nie, nie, dobrze, ale dobrze na pewno. Jest Escape from Monkey Island. Tak, I to była tak. czwarta część, która nie wiem, kto robił. LucasArts jeszcze robił. A Telltale tak. robiło potem już epizodyczną serię tak. następną, która też wygląda całkiem spoko. A faktycznie. No, no, można a... się pogubić. Ten. No Ja grałem we wszystkie części, <grym> mam klientów, z tym ogromnym fanem. W naszym fanem, wieku już <grym> wszystko jest możliwe, Damian. W każdym, <grym> razie, w, każdym, w każdym razie, Piotrze, dlatego podobają mi się ostatnie gry właśnie ze Stiny szczególnie szczególnie mm. Walking Dead, gdzie pomijając to, że ten silnik, widać, że on kuleje i on nie jest najlepszy, to jednak projekty tych wszystkich rzeczy i projekty lokacji, projekty postaci są na tyle fajnie zrobione i przekonywujące, że ja zdecydowanie wolę tą stronę i ten aspekt mhm. wykorzystania słabych silników, bo ten silnik nie jest rewelacyjny, niż kurczę, niż pchanie się w jakieś hiperrealistyczne historie. No. Mhm. Ale oni sobie też wybrali po prostu naprawdę bardzo dobry temat. Czyli mieli, mieli lepsze i gorsze gry, bo na przykład Monkey Island był spoko, ale oni wydali Jurassic Park, który był jakimś takim strasznym potworkiem. Tak. Ja nie wiem, jak etapie... się przyjęło Back to the Future... Ja mam tę grę i nawet... Dobrze, ale ja, no no ta, programu, ta, ta gra się dobrze Bardzo przyjeżdżą. To jest I bardzo, bardzo jest przyjemna bardzo gra, gra która, tak. która była, ona trochę bez dużego echa przeszła, bo ona nawet ja, mogłaby się bronić, to jest trochę na wyrost mocno, bo porównujemy z, z czymś, co jest obdarzone ogromnym kultem, ale mhm. ona, jak dla mnie, mogłaby się bronić jako czwarta część filmu. No proszę, proszę, Tak mocno wręcz powiem, tak, bo, bo tak. dla kogoś, kto jest wielkim, wielkim fanem serii, to jest mhm. must, must play. A wiecie, no mnie, mi się ty... wydaje, że w ogóle gracze, gracze są znudzeni już tym hiperrealizmem w, w każdej kolejnej odsłonie kolejnego FPS-a czy, czy innego tego typu produkcji. Po prostu sanie z rynku i zapotrzebowanie na coś unikatowego, unikalnego, coś rzeczywiście mocno stylizowanego odjechanego, no tutaj można mnóstwo przymiotników i epitetów wyliczać i ja na przykład, ja jestem jedną z takich osób, które na przykład męczy, męczy mnie już kolejny shooter, gdzie praktycznie w, nie odróżniał go od y, po, po, poprzednich edycji i mm. ja na przykład wolę na przykład zagrać agresję w takiego papetira, który, który mnie urzekł i, i według mnie to jest jedna z tak. lepszych produkcji. Ten renesans ostatni właśnie gier takich artystycznych no powodu. znaczy bo ja nie wiem, ja sobie nie przypominam, żeby jeszcze parę lat temu, było tyle gier, które czasami, kiedy, nawet się kiedyś śmieliśmy z takiego m, stwierdzenia, że, że są gry gry i gry niegry I to, nie to chyba Piotr Gniebuk już że to jest gra gra. Na przykład. To, a nie gra, a nie gra, a nie gra to jest Beyond, rozumiem, tak? A nie gra to są wszystkie takie gry właśnie typu, nie wiem, Flower, takie, czyli to są gry generalnie, bo je uznajemy za gry. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, bo tutaj ale się one stoją... z, zamotałem teraz. A Journey to jest, to jest, to jest, to jest, to jest gra nie czy nie gra? gra. Nie gra. A, gra nie gra. A czemu? Dla mnie to jest 100% to Dlatego, gra. że ona, znaczy wiesz, no, ona jest grom, tak, więc ona za, zachowuje się w tym y, zbiorze, ale jakbyśmy miała dwa podzbiory, gra, gra i gra, nie gra, to <laughs> Johnny by wchodziło do gry, nie gry. Czyli wtedy można że trzeci, trzeci zbiór progier i wtedy taki Teddy's jest taką program ja już wiecie, ja już grą, u mnie, u mnie niedługo kategoria, gdzie się strzela już nie będzie kategorią gry, bo już tego mam serdecznie gry. Co grzy, robisz? No. Strzelam. A co, znaczy, na czym gra polega? No będę musiał zabijać i strzelać ale, do ludzików. No. Ale są pewne takie gry, właśnie Flower, nie wiem, Flow, gdzie, gdzie Osmos, nie Minecraft. Nie, Minecraft to jeszcze coś innego jest, ale to jest generalnie gra gra, moim zdaniem. Ale, ale chodzi o to, że Liczy się coś innego, liczy się tak, jakby to powiedzieć, że ten, ten trans, który wchodzisz wywołany przez grę, nie? Może Słuchaj, na, nie trans, bo to zależy od, od, od typu rozgrywki, jest... może różne rzeczy w, w tobie wywołać, bo, bo ja nie mówię o tym, żeby cokolwiek musiało się z tobą dziać, ale Słuchaj, jest gromis gromis. między widzicie różnicę między Call of Duty a, a Johnny właśnie, nie? Albo Unfinished Swan a, a... A Słon, to ja mam takie miłe wspomnienia z tym tytułem, że to do dziś po prostu... To też jest gra gra. To jest zdecydowanie A, gra gra, natomiast tam i, powiem wam, że bardziej, mnie... Tłon, bardziej mnie muzyka bardziej mnie to Flower no. masz cel konkretny, masz konkretne, masz konkretne znaczy, ja to zadanie mówię, nie... do pokonania. ja okay. to Ale w takim na przykład Minecraft się wycofujesz wiesz, nie masz... <grym> wycofujesz się, nie, nie we, flow. nie. we Flow faktycznie było tak, że we Flow sobie nie pływałeś... Nie tylko skasuj i, sobie po prostu i <grym> Nic? Nie ma, nie ma, Wszystko jest zostaje. Ja się u, będę opierał, że na przykład nie wiem, Flow, czy Flower, czy... No, miałem te dwie gry, jakbym tylko po prostu je znał z tych, nie, nie gier. Ale jak się prawda przyszedł, nie, no, ale to jest no Na takich, pc ma dużo e... gier. Na przykład ta gra, gdzie chodzisz i oglądasz, jak drzewa rosną. Teraz będzie miała port tak. na na Strujka i tak. Tam, Jest jak, taka jak gra... Yy, yy, Jakiś grecki roz... bóg. Yy. Jest Ojej. taka gra, która się nazywa The pa. I ona swego czasu była przez, p, um, przedstawiana jako taka bardzo uduchowiona gra, bardzo artystyczna taka, która, w którą grasz i tak naprawdę musisz zachowywać się tak, jakbyś się nie zachowywał normalnie grając w grę, to wtedy będziesz powiedzmy doświadczał tego, co masz doświadczyć. nie? Bo generalnie, jeśli będziesz tak, jak w tę grę grał, jak grasz w inne gry, no to powiedzmy, czekać czeka. Zresztą taki gier nie gier jest. Na samnej, samnej który będzie teraz według jeden z większych hitów na, na Steamie. No właśnie. No to jest no, tego ja typu gra że pojawił się nowy gatunek, który się nazywa First Person Walker, czyli na przykład właśnie Dear Esther, czy ta gra o powrocie do domu i czytaniu listów i notatek, jak ona się nazywa. Hmm. Gone, to gone, home. Home. gone Home. O, właśnie. To, to są właśnie First Person Walkery. Tak, tylko że ja bym bardziej je podporządkował pod takie mm, y, bardzo łatwe przygodówki, gdzie poziom trudności y, jest, jest niski, bo, bo liczy się to, żebyś miał tam interakcję podczas poznawania tej historii, żebyś ją na swój sposób powiedzmy odkrywał. Więc tam, ta, mecha, z, z, ta mechanika jest nie jest Co, istotna. Zgodzę, okay, tam jest tylko chodzenie. No, prosto. Mhm. Ale Gone Home jest, jest czymś więcej na przykład Aczkolwiek mechanika tej... w Stanley Parable jest mega istotna i jakby... W... Mówisz, że grałeś, to może przejdźmy nie płynnie. Nie grałem, ja po prostu widziałem sporo aha, materiałów z aha. tego i mm, no i nie ukrywam, że Chciałem, będę płynnie przejść. tylko znajdę płynne chwilę czasu, to sięgnę. Jeżeli chcesz jakieś płynne przejście zrobić, to możemy wrócić do rozmowy o tej, tej. No właśnie, bo wracając ja się na Tatooine, tam jest 15 tyle 15 minut piasku. Prosto, Od 15 minut chciałem przejść płynnie od The Walking Dead do Wolf Among Us. Powiem wam, że na Saharze oh. piasek to jest zupełnie inny w dotyku niż taki piasek z polskiej łeby. Dobra, chujesz to przejście. A wiesz co, jak, jak przywiozłeś piasek, to powinnaś być szczęśliwym, dlatego, że ja ostatnio oglądałem w telewizji program to jest australijski program o, o służbie granicznej na lotnisku. A, to jest cała historia. Kojarzycie? Nie, ale ja mogę I dzisiaj oglądałem to, po prostu i mnie groździemy. rozwaliło. Dziewczyna kupiła sobie salami i nie zgłosiła tego y, przed wlotem. Nie wiem, czy nie ocliła, czy, czy nie, nie zgłosiła, prawda, służbom innym, że ma kiełbasę. I oczywiście panie wycięnęły tę kiełbasę ten produkt należy do rzeczy niebezpiecznych, których nie można przywrócić i e, wiecie ile, ile wynosi kara za, przy, za przywiezienie salami do, e, do Australii? Rozbiłeś mnie teraz z tym, bo pomyślałem o tytule odcinka. 220 w tym dolarów. <laughs> Ale dla przeciwwagi pokazali kolesia, który miał zapakowane w różnych tam opakowaniach, po pierożkach, po jakichś nudlach i tak dalej, 4,5 kilo heroiny wycenione na ponad, na prawie 1,5 miliona dolarów. Damian, więc... no, wiesz co ludzie przywożą do Polski, się w pale nie mieści. Tam Słuchaj, piasek to jest najmniej istotny, ale powiem ci, tytuł odcinka nieoclony nieoclone salami to jest strzał w dziesiątkę. No, ale dla mnie to po prostu było takie, że tylko drugi kraj, gdzie mogłoby to się wydarzyć, to może w Polsce właśnie, że zaczęliby wlepiać mandaty, już nie mają z jakiego powodu, że właśnie jak w Misiu, pamiętacie? przywiózł pan z tej Tunezji pół kilograma obywatela no mniej. Nie, tak Wykształcenie, czy tam ile, parę kilogramów. Nie. Wykształcenie wyższe jest Słuchajcie jest. o, pierwszej, a, a o pół do pierwszej w nocy na lotnisku w monasterze <laughs> kontroli granicznej nie było. To było na zasadzie mm -hmm. Wake up, man, wake up, man. I'm here, I'm here. I want to go home. To, to hotel, you know. <laughs> My friend. <laughs> Oj, to było na w zasadzie. Co ostatnio? Grałeś. No to... Człowiek człowiekowy wilkiem. Co tam, co, tam, co tam, ciekawego w świecie się dzieje? Powiedzcie Wolf. Among Skończyłem wczoraj usiadłem, odpaliłem i mniej więcej dwie czy tam dwie i pół godziny później odłożyłem pada chcąc więcej od razu natychmiast. Dlatego że ja tak strasznie nie lubię tak, tak, strasznie nie lubię tego dzielenia na epizody, bo bo nie chciałbym wczoraj skończyć gry. Nie. Znaczy ja przyznam się, że troszeczkę pograłem. Nie skończyłem tego epizodu, bo miałem bardzo mało czasu. Ale o czym mówicie, bo I, nie usłyszałem? Wolf, Cały among czas... us. Wolf Among Us. Nowa okay. gra Tail, -tail". Okay. Ja te... Polskie tłumaczenie, już zaproponowałem, nie wiem, kto będzie wydał w Polsce, jeśli jest. Człowiek człowiekowi wilkiem. O, o. Albo Bajasz Bajaszowi wilkiem, albo coś takiego. E... Dobrze, Piotrze, to... Słuchamy. powiem ja mi, dlaczego nie mogłeś napędtałem. się oderwać? Dlaczego zostałeś od Legend? na pośladkach, grając... Wiesz co? Bo... E, generalnie gra jest oparta absolutnie o ten sam schemat, o który był oparty Walking Dead, <coughs> czyli mamy taką jakby uproszczoną przygodówkę e, z jakimiś tam teoretycznymi kute czy tam gierkami. No wiedzieć, że ten sam template, tylko grafika <coughs> troszeczkę zmieniona i tak Tak, tak w mega uproszczeniu myślę, że można było tak powiedzieć, ale mi dużo bardziej podszedł klimat. I mimo, że nie czytałem komiksu i, i, i jest to, to dla mnie odkrywanie tego świata, to, to, jak to wygląda, jak się rusza yy, i sam w sobie właśnie klimat, świat yy, postaci baśniowych, które są w, w no, Nowym przy... Jorku. Trochę Przede wszystkim, co mi się bardzo podoba, to przejście, prawda, porzucenie tego tematu zombie yy, i pójście takiego właśnie kryminału, takiego nu'a, ale w, śnie, w świecie Takie baśni. nu'a właśnie z twistem lekkim. Mhm. Ja nie wiem, czy, czy nasi słuchacze kojarzą Fables, to jest komiks I na pewno... Ci, którzy słuchają uważnie Fantasmagiery, to. to Jak słuchasz Fantasmagiery, to, to nie kojarzę, powiem Ci. No widzisz. To w tym odcinku o ja, tym musiało być bardzo dawno temu. Parę razy żeśmy rozmawiali z, z Benkiem, bo Benek akurat zna tą serię komiksową i, i rozmawialiśmy o Fables. Generalnie to jest historia postaci z bajek żyjących w Nowym Jorku. Czyli masz tam czerwonego kapturka, nie, Królewne śnieżkę, tam złego Wielko, wilka. Wielkiego złego św wilka, świnki, trzy. Tak, i tak dalej. Tylko, że oni po prostu żyją. W Nowym Jorku mają ten tak zwany Fable Town, czyli te takie miejsca, jakby miejsce, dzielnice. Gdzie... Jest dzielnica, tak, która... Taką dzielnicę, w której tak. oni tam funkcjonują. No i generalnie używają czegoś, co akat w tej wersji, nie wiem, ja nie wiem jak, jak, czy będzie wersja polska, czy to będzie jak przetłumaczone, ale używają glamour. To jest rodzaj właśnie takiej magii, która pozwala im przybierać takie ludzkie formy. Tak, bo im nie wolno się tak jakby przed ludźmi objawiać. Tak. I to jest generalnie tło, dlatego, że te postacie są, przynajmniej w tym pierwszym epizodzie, jest tam... Jest tam Pewne, pewna sprawa kryminalna, pewnego morderstwa. Nie chcę tutaj za bardzo zadać fabuły, bo ona jest naprawdę wciągająca. I to wszystko jest po prostu w tej oprawie tego, tego klimatu dła, takiego ciężkiego, mocnego, a postacie to są właśnie, nie wiem, no, głównym bohaterem to, to chyba nie jest żadna tajemnica, no jest ten wilk, który jest szeryfem. W tak, w jest szerefem, który kiedyś chciał zjeść czerwonego kapturka. O, ja pamiętam. powiem wam, o, że po, po screenach, z... które tylko miałem przyjemność obejrzeć, bardzo mi się podoba styl graficzny, który rozwija tel, tel i... widzę, że to jest jakaś styl tam... graficzny to jest ruchomy komiks. Po prostu tak, na tak. niektórych momentach widzisz komiks, który się rusza. Dokładnie, te tła są jeszcze bardziej komiksowe. Jak grałeś w The Walking Dead, to mniej więcej wszystko było w tej samej stylizacji, czyli postacie były takie sredningowe, tak rysowane, tak samo te tła wyglądały. Tutaj jest tak, że postacie mogą wyglądać na przykład tak jak The Walking Dead, ale już znowu tła mogą być jeszcze bardziej rysowane. Nawet są pewne m, takie zabiegi, które widzisz w takich komiksach, może już nie tych m, kolorowanych, powiedzmy, Photoshopem, tylko jeszcze takich starszych, powiedzmy, kolorowanych trochę jak, nie wiem, strażnicy albo coś pomiędzy. A no, to jest mi... naprawdę bardzo ciekawy A, a, a, a pod, kątem, pod kątem samego, samej mechaniki interakcji z otoczeniem, czy to jest bardziej rozbudowane niż Walking Dead? Nie wydaje nie. mi się. Nie, nie, nie. Masz, masz lokację, na której masz 4 czy 5 miejsc, gdzie możesz kliknąć, obejrzeć, dotknąć, powąchać? W cudzysłowie. I rozmowy, które też dzieją się pod presją A ty, czasu. A klikasz, Piotrze klikasz? ty, klikasz, t... ty, ty... Nie, nie, no ja klikam na Piotr. A klikasz na ok. W duszą w pojawiło to się światło bardzo... w tunelu, że Piotr się zaopatrzył w jakiegoś precedensu? <śmiech> <śmiech> nie, nie, jeszcze nie. <śmiech> to, jest, to jest bardzo uproszczona właśnie przygodówka, czyli są pewne elementy w yy, danej lokacji. Które my w jakiś taki sposób możemy aktywować. Tak, czyli możemy na nie spojrzeć, możemy je dotknąć, możemy się do nich odezwać, bo przecież są takie rzeczy, jak lustro. Prawda? Magiczne. Gadające. Lustreczko powiedz powiedzcie, że to jest najpiękniejsze na świecie. I co i co odpowiedziało, jeżeli to nie, jeżeli, jeżeli to nie spoiler? Nie no, różne rzeczy. No to, to, taka, ty, o tyle to jest istotne, że to wszystko ym, jest tak fajnie poumieszczane. Jakby pokazane, jak, jak te, te, te postacie z tych bajek żyją, jak one się odnalazły w tym świecie, jak to jest wszystko zrobione. To jest coś, co jeśli ty nie znasz komiksu, to odkrywanie tego jest naprawdę bardzo dobre. I na przykład, nie wiem, to, że to są wszystko postacie, które ty doskonale znasz. Tak? No, czytałeś bajki, i znaczy, bo Grimm, generalnie to, to nie jest jakaś wyjątkowo nowa koncepcja, bo wydaje mi się, że było już kilka y, tekstów popkultury, szeroko rozumianej, w tak. której było to wykorzystywane, że miałeś baśnie właśnie przedstawione z jakimś tam mm. m, na, na przykład, nie wiem, Królewne Śmieszkę i Krasnoludkach w teledysku Ramstein tak, To się nazywało kiedyś Kaskupki albo Fikołki. <grym <grym ale, alternatywna. ale mówicie, że jako osoba, nie? która y, znaczy, jeżeli y, ktoś nie czytał i nie, nie miał styczności w ogóle y, z tą tematyką, to będzie miał jeszcze więcej samych. To właśnie samy. właśnie to, ja to ja żadnej żadnej będzie, dla mnie czy będzie na minus, czy na plus. Zero, nul. Ja nie miałem żadnej styczności, jestem zakochany i mówiąc szczerze, mi się to na tyle mocno spodobało, że y, y, cały czas się waham z tym, czy sięgnąć po komiks. Ja bym nie sięgał mm, Ale z drugiej z... strony słyszałem, że komiks... Y, Zdrazał. Jakkolwiek... Tak, właśnie. Że gra no właśnie. jest oparta trochę mocno na pewnych wątkach. No właśnie, i Dlatego tego mi się czytając komiks, mógłbyś sobie zaspoilować grę, jak strasznie by to brzmiało. Ale jest pewna rzecz w tej grze, która mnie trochę irytuje. Przede wszystkim zastanawiam się, czy po prostu Twórcy Walking Dead, analizując te statystyki, bo nie wiem, czy wiecie, no, te gry są połączone yy, jakby z, z tą bazą danych o tel -tel i oni widzą, jakie wybory dokonujemy, co robimy i tak dalej, to tworzą się... Pamiętajcie, jak skończyliście do Walking Dead, jak wyglądały te statystyki, tak? Tak, co, i co kac, kac moralny, osób... co, co kolejny epizod, no. Tak. Ja nie <laughs> wiem, czy oni doszli do wniosku, analizując te statystyki, że gracze są jacyś kurczę, nienormalni, czy, czy głupi po prostu. Nie Użyję tego słowa, chociaż wiem, że może być kontrowersyjne w niektórych tych. I zastanawiam nie się... Nie bój się, Damian, czy, mówić kontrowersyjnych nie, rzeczy, ja, czy... proszę Cię. Tak. Chodzi o to, że jeśli Ty jesteś osobą, która potrafi słuchać, masz wzrok, który, nie wiem, nie, nosisz okulary, to okej, okay, no ale chodzi mi o to, że jeśli widzisz i słyszysz, co się na, na ekranie dzieje, to nie potrzebujesz jakichś takich pseudo-diaskaliów. Może nawet nie diaskaliów, ale chodzi o to, co, co mnie nerwuje, Tu konkretnie powiem kiego grzyba, za każdym razem, jak coś istotnego się wydarzy na ekranie, to pojawia nam się komunikat, że na początku jest tak, milczenie też jest dobrym wyborem. Albo Zresztą, jako ta osoba to, że... zapamięta to sobie. I to masz za każdym razem, jak się coś takiego kluczowego wydarzy z jakąś osobą, to ta osoba zapamięta to sobie, albo zdecydowałeś się dać tej osobie, nie wiem, na... chodzi o to, że masz jakiś komunikat, podkreślenie tego, co zrobiłeś, a czasami mi się wydaje, że chyba Albo A, logiczne jest to, że jeśli na przykład powiesz komuś, żeby, żeby spieprzał, no to ta osoba to będzie pamiętała, tak? Nie potrzebujesz komunikatu, że yy, ktoś ci tego może nie wybaczyć, że mu to powiedzieć. No, chodzi mi o to, że to jest niepotrzebna rzecz. Ja nie wiem, ja, ja, ja szukając troszeczkę, może żeby to wyłączyć, bo moim zdaniem to jest absolutnie niepotrzebna rzecz. Ja, absolutnie. Ja, jak, poza tym jest coś takiego, że jak wybierasz tą opcję milczenia, to ja miałem taką sytuację, gdzie zdecydowałem się, OK, milczeć. A bohater wykonał taki gest, że druga postać, yy, która mi zadała pytanie, odebrała to w taki sposób, jaki ja bym nie chciał. Bo ja yy, zamiast milczeć, to wykonajmy jakąś taką minę szyderczą. I to moim zdaniem... Yy, A wyprowadźcie no, mnie z błędu, mit, czy w The tak Walking mimo. Dead była opcja e, milczenia w tym samym krzyżeku wyborów? Jeśli nic nie wybrałeś w tym sensie, jeśli nie dokonałeś opcji jakiejś tam... Znaczy, mogłeś, prawda, nic nie powiedzieć. tak jeśli Aha, się czyli to nie jak jest jakaś z... nowa mechanika, bo szczerze mówiąc, ja nigdy nie, nie, nie przypominam sobie, żebym w The Walking Dead mm, milczał, Zaw, zawsze jakąś tam odpowiedź udzielałem na, na, na te wszystkie pytania. Te... Oczywiście, no, wiesz co, no to jest... Postać nie jest taka, że ona będzie mrukiem czy, tam, czy w ogóle się nie Ona się odzywa. To nie, jest, to nie jest Gordon Freeman. Tylko po prostu <śmiech> w, w, w jakichś tam sytuacjach, gdzie na przykład musisz nie wiem, podjąć jakieś decyzje, jakby oddajesz to podjęcie decyzji na przykład innej osobie. Ale powiedz mi, czy jest, albo, jako, albo opcja, jest jako opcja wyliczona, że możesz tak, przemilczeć, tak, tak. nie wiem, trzy kropki są, rozumiem, tak? Po, Pojawiają się A, okay. trzy kropki, no. że to jest no po prostu... No to, no to to jest jest ale wiesz co, ale to jest, znaczy nie wiem, ja mam wrażenie, że to postaci różnie mogą na to reagować, znaczy to nie tylko jest oddanie też tej, tylko to może być takie, wiesz, to słowo wymowne milczenie. Tak, tak. Że to może być traktowane jako, że, że ktoś ci o coś pyta, no to ty tylko na niego patrzysz. Ale czy to jest albo, uzależnione od twoich poprzednich działań w, w grze? Że... Nie, to po prostu masz masz dodatkową opcję dialogową. Tylko masz cztery Milcz. opcje dialogowe, z czego jedna to jest po prostu nieodzywanie się. Nie wiem, tylko, tylko na, chodzi na... mi o to, czy reakcja osoby na twoje milczenie będzie wynikać z tego, jakie kroki poczyniłeś parę chwil do tyłu, czy parę wydarzeń do tyłu, czy, czy to, czy to, to jest tylko wynika z... Trzeba z by zagrać w jeden epizod kilka razy, żeby zobaczyć, czy Aha, okay, jeżeli to. robisz w inny, w inny sposób, prowadzisz rozmowę. Czyli standardowy zabieg w tej nie, żeby się przekonać, co się stanie zamiarcie... zagrać 10 razy. Ale tak naprawdę no nie, ma, nie, do nie, nie ma takiego sensu, bo yy, całą przyjemnością jest to, że ty jedziesz sobie tak jakby swoją wersją historii, a to, tylko że to wszystko kro... jest dym ilustra lustra i tak naprawdę no są o, tylko dwie to. wersje czy trzy historii, a oni tobie udają, że każda rzecz, którą robisz ma wpływ i na pewno to, bo nawet te komentarze, o których Damien mówi, że tam ta osoba może tobie bardziej zaufać, a ta osoba teraz nie będzie, to, albo to ten gość sobie to zapamięta. Hmm. No właśnie. E, tak naprawdę strzelam, że w 9 na 10 przypadkach nie ma żadnego znaczenia. A po, znaczy, bo Ja bym i nie tak chciał, żeby ten komunikat mi się jej... pojawia, dlatego, że on nie, nie tyle, że mnie rozprasza i tak dalej, ale on jest zupełnie niepotrzebny i wprowadza coś, co ja bym wolał na przykład odkrywać samemu. No nie wiem, tak jak wyobraźcie sobie, że gracie w L.A. Noir, gdzie i tam bardzo istotną rzeczą było to, że odczytywałeś, nie wiem, reakcje rozmówców właśnie dzięki temu, że te ich twarze miały taką fantastyczną mimikę, nie? Ta technologia nowa i tak dalej. I nagle zamiast, zamiast tego, że odczytujesz tą, nie wiem, ich nie wiem, to, co myślą po barwie ich, znaczy próbujesz zgadzać, co myślą po tym, jak po, po, po barwie ich głosu, nie wiem, po, po, po ich tonie, po ich minie, to nagle masz po prostu jak w książce tu osoba coś mówiła później, ale ona ci nie ufa. Albo coś tam, albo Ja bym zrobił porównanie, wiesz co... do czego? Nie pamiętam, czy to było w Mass Effectie trzecim, czy to było w Dragon Age'u, gdzie przy ścieżce dialogowej miałeś tak. znaczniki, że tam serduszko, tam uśmieszek, że, że, że nawet nie musisz czytać tej opcji, bo wiesz to, co, jaki jest jej efekt. Dokładnie, była reakcja pozytywna no, i negatywa. Tutaj jest to troszeczkę... In... Tu jest troszeczkę inaczej to zrobione i, i akurat. tutaj wie, to mi się dowiadujesz podoba. się tym po fakcie, to nie jest tak, że, że od razu Tak, wierzę, tylko że jest że... jedna rzecz, której nie było wcześniej w grach i nie było też w mazefekcie. Pamiętajcie, dużym problemem w tych, tych grach było to, że wybierałeś jakąś tam opcję dialogową a to było jakby tylko w przybliżeniu, co ta niby osoba sobie powiedzieć i tak było zupełnie co innego powiedziane. Jakby to zdanie było inne niż to, co wybrałeś. Znaczy to była tak jakby myśl, mimo, że ona niby tam, będzie, będzie przekazana. Tak, że ona ten gdzieś ten tam powie. niby to myśl oddawało, ale to było robione tak, moim zdaniem, żeby na przykład, nie wiem, e, tak naprawdę z, z dwóch opcji i tak doprowadzić się do jednej, bo w mazefekcie wiele razy było tak, że czy powiedziałeś coś takim tonem uniesionym, czy powiedziałeś coś inaczej i tak dalej, to zawsze ta reakcja była m, taka sama, albo często. Tutaj jest tak, że jak patrzysz, że to jest to, co chcesz powiedzieć i to naciskasz, to twoja postać to powie. Ona może tam dodać jakieś eee, zdanie, dwa znaczy, i tak dalej, wiesz, ale to jest... Ja, ja mam wrażenie, że są dwa rodzaje. Albo jest dokładnie, znaczy w różnych sytuacjach jest różnie, bo albo jest dokładnie to zdanie, które on wypowie, albo jest jakaś myśl na zasadzie, nie wiem, przekonaj go, żeby zrobił coś tam. I wtedy, jak masz zdanie, które tak, znaczy opcję w, w wyboru dialogu pod tytułem, nie wiem, zmuć go do tego, to mhm. często oprócz tego, co twoja postać mówi, też jest coś, co ona robi. Bo, bo, bo są też no opcji dialogowych, gdzie zamiast powiedzenia czegoś on coś robi. Na przykład kogoś, nie wiem, przyciska do ściany, załóżmy. No nie, no, są całe, całe zręcznościowe sekwencje, bo ta gra to nie tylko jest taka przygodówka, No właśnie, gdzie o te sekwencję odchodzi... miałem spytać. Czy są jakieś One... nawiązania do, do tego typu rozgrywki, jak mieliśmy ja w że. Bardziej bym powiedział, że to jest, kurczę, normalnie Fahrenheit, nie? Gra, gra, gra się Fahrenheit'a? Tak, graliśmy, przeszedłem yy. trzy razy. Ona jest trudne. Yy, ja bardziej niż, niż Heavy Rain. Tam jakoś pamiętam te takie absurdalne yy, elementy zręcznościowe. Gdzieś musiałeś tymi gałkami przyciski naciskać, jakieś takie sekwencje robić. No tutaj masz, yy, no żeby nie, dużo nie powiedzieć, no masz powiedzmy jakąś taką akcję, gdzie dochodzi, powiedzmy, do jakiejś szemotaniny i masz całą sekwencję właśnie różnych tych y, quick time eventów. Jedne to są takie proste, które polegają na przykład, nie na na naciśnięciu odpowiedniego przycisku w odpowiednim momencie. Drugie są takie, że musisz na przykład klepać bardzo szybko y, dany przycisk. Mi tak? to bardzo bo... mocno przypomina Shenmue, czy tam jakkolwiek się... No, albo to, bo to jest jedna... Że robisz uskok ojca, ojca, wszystkich... przed lecącym śmiettem. Tak. Tak. Mieliście panowie pan Shenmue w ogóle? Gołkę. Mieliście przyjemność? Sto ja mam ja wersję ja miałem... na Xboxa, DVD z pierwszą częścią, więc jakbym grał, mogę się wypowiadać. Oczywiście, bo, bo to wszystko Mówię, fajnie, ciekawie brzmi, co jest mówicie, ten. a wnioskuję z tego, że Tail jest takim, no już widzę, że takim mocnym orędownikiem jakiegoś nowego nurtu w przygodówkach, czy w ogóle jakiejś gałęzi nowego gatunku, który Ja mam się wrażenie, pojawi. że tailtail. Grało w Heavy Raina i w Fahrenheita i wyciągnęło złoty środek z tego. Ja wiem, że to trochę wynika z ogląda, tego, że to jest tak. epizodyczność, bo dużo łatwiej jest zrobić zajebiście za przeproszeniem, intensywne dwie godziny, które cię trzymają w przypadzie, niż pociągnąć to przez 10 godzin. A jak robisz cztery razy po te dwie godziny. To ja mam wrażenie, że ta epizodyczność tych gier jakoś o. wpływa na to, jak je odbierasz, bo ja wczoraj odkładając pada, miałem po prostu mega ochotę grać dalej. Dokładnie. Gdybym nie miał pełną byłeś. grę, pograłbym 3 godziny, czy 3,5 i odłożę pana na co dzień i spać już mi starczy na to dzień. Wiecie, to wiecie, co ja zrobiłem złotych, A teraz interes. jak minie ten miesiąc, będzie, pewnie poczekać, był cały sezon <śmiech> nie go ściągnie teraz. Mhm. Znaczy, y, generalnie to, y, to pewnie jest To, y, to najlepszym rozwiązaniem y, poczekać, ale. Jednak zauważyłem, że nie wszyscy, którzy grali takim jednym prawda, czy tam naraz te wszystkie epizody, tak doceniali The Walking Dead, jak te osoby, które właśnie miały dawkowane te epizody i, i, i prawie jak na głodzie sięgały po kolejne. Nie, kupować, kupować od razu, bo przynajmniej deweloper będzie wspierany też finansowo, Otóż no. żeby jednak pchać, pchać ten kierunek do przodu. Ja, ja niestety przyznaję się bez bicia. Kupiłem, kupiłem cały pakiet The Walking Dead i nawet chyba na którymś odcinku podcastu mówię, mówiłem, że jest to jedna, to była chyba dla mnie gra roku albo jedno z, z gier roku 2000 12, mm -hmm. ale nie ukrywam, że ja miałem to samo, co Piotr, czyli po skończeniu pierwszego epizodu Walking Dead y miałem ochotę zagrać w kolejny od razu. A tutaj, mm -hmm. powiedzcie mi, cykl jest, będzie zachowany jaki? Dwutygodniowy, miesięczny? Grudzień. Teraz będzie kolejny tam chyba 6 grudzień, czy jakoś, jakoś na początku grudnia. A będzie wiadomo, zdaniem, ile ogólnie ma być tych epizodów? Mas... Czy 5 czy, czy albo idzie. sześć. Tak. Chyba 5 Jest masakra. Ja... <laughs> kolejny narkotyk, panowie. Tak długo... Tak, ale, tak że, wiesz co, ale to jest tak sympatycznie zrobione, jeszcze w ogóle jakby ktoś chciał taką półinteraktywną, właśnie nie aktywną, ale ani, nie, nie interaktywną, ale nieinteraktywną, ale animowany komiks. Damian, Gra o Tron będzie pewnie w marcu, to wytrzymasz, akurat, akurat a. do, do a początku akurat gry o Tron. serialu nie oglądam, tutaj się wyłamię, więc spokojnie, ale nie wiem, czy widzieliście Strażników jako animowany komiks, bo było w 12 epizodach. Znaczy masz nie. na myśli Watchmenów, tak? No tak, tak, tak. To jest, to jest jakby ożywiony komiks, te karty komiksu zostały przeniesione właśnie zrobione ale taki animowany komiks, że pewne kadry zostały jakby żywcem wzięte, znaczy większość kadrów zostały żywcem wzięte z, z komiksu i one zostały na takiej zasadzie zanimowane, jakbyśmy wziąłbyś taką papierową rękę i tylko ją tak machał góra dół. Nie animujesz palców i tak dalej, tylko chodzi o ten moment przesunięcia i tak dalej. Jakby takie obrysowane postacie gdzieś tam mogą się poruszać i tak dalej. Świetna rzecz. I ja wiem, że to było jakiś czas temu na... nie, chyba bajcie, Ja już nawet nie pamiętam, skąd to miałem. To pewnie w jakiejś tam edycji Watchmenów na Blu-ray też można gdzieś to, to znaleźć. To się świetnie ogląda, fantastycznie. Tylko, że oczywiście no, to nie jest gra. Nie wiem, czy wiesz, będąc bliżej gier, był też animowany komiks Uncharted. Chyba składał się z czterech części, czy z pięciu. Każdy tam był do kupienia za jakieś grosze na psn e, I miałeś pełny dubbing wszystkich tak. tych i właśnie takie ciężko to powiedzieć animacjami, bo Coś tam to po prostu oko. miałeś. A kto stoi? Kto, kto stoi o, za tym? Oko Indry. Tak, widziałem, znam. Świetna sprawa. To też było bardzo przyjemne. I to wygląda rewelacja. Czyli, czyli, panowie, tak. I... E... Tatu and... e, właśnie, ale może od początku. E, Fantasma ja poleca. Tatuin. I gorący piasek Sahary. Fantasmagieria poleca zakup dobrego salami. Fantasmagieria poleca Wolf Among Us. I co jeszcze poleca? I komiks. Wszystko, wszystko. Jak, poleca, jak do tej pory słuchaj, to same polecenia polecam. Ale yy, no, yy, wersję niespecjalną. No, salami kupujemy jutro. Od, właściwie to odspecjalnioną. Bardziej. Mhm, odspecjalnioną właśnie. A panowie, gra, grał was ktoś w Beyond? Two souls. Do mnie chyba z tego to się orientuje niedługo. Ja w to dobrać. nie zagram, never. Ever. Nie chcę ja nie mam takiego, się... po prostu tak, tak mi nie, nie chce się w tą grę grać, że to jest. To jest. To jest to ja nie do Sekret. Zagrałeś i skończyłeś pewnie. Nie. O bojrzenie nawet. W YouTubie. <laughs> oh. Ale nie całą grę. Nie całą y, y, y, prawdopodobnie, jeśli by to wszystko policzyć, to. Po po po po po nie powiem, że wytrzymałem, tylko po prostu jakoś tak. E, Czekaj, po tych dwóch ale godzinach. Ale ja rozumiem, że nie... na YouTube jest cały jakby... gameplay od e, A do Z. Można sobie ile, Słuchaj, ile to czego trwa. nie ma na YouTube? Ile to trwa herbacka, Dobrze, powiedz, mi, ile to trwa. Nie wiem szczerze. No, kurna, ja no wy, no nie wiem, Ja, się... ja <laughs> obejrzałem dwie godziny. Dwie godziny gra jako gra, chyba tak z tego, co tam w pamięci świta, to jest jakieś 9 godzin. także, y, Tak, być może, ale dla mnie to jest bardzo słaby film. Z taką no, nie tam, niewyraźną ja postacią groźnej będę, będę w to grał, skończę to, porozmawiamy. No, musimy, musimy, musimy. Tak, tylko, że ja od ja razu mówię panowie, to, z góry, że ja tego nie palcem grze, nie tknę. Nawet. Ja nie tego nie tknę palcem. Nie tak, ja, grałem w demo, ja mam... pod demie miałem taką, takie, tak Słuchaj, był zniechęcony Może przekonać się to, co Piotrka przekonało, żeby zagrać w Beyond Tusa, Dwie dusze. Beyond dwie, dwie dusze. No ale ta Ja mam taką fajną grę na iPhoneie Pixel Rush, to jest tysiąc razy lepsze od tego Beyonda, przynajmniej tu jakiś. Gameplay Man. Jednak, jedna jedna, jedna a, rzecz dobra, to jest prawda rola sochy, a druga rzecz to jest podobno scena pod prysznicem jest wyjątkowo ciekawa. A scena pod prysznicem to sobie mówię? dzisiaj no, obejrzałem. Już, ale jest ploteczek, materiał, który ploteczek, ploteczek, ploteczek mówi tak, że scena pod prysznicem w grze jest bardzo taka za smakiem i w ogóle, ale na konsolach testowych jest możliwość ruszania swobodnego kamerą. Więc już oczywiście Aha. wypłynęły filmy z osób, osób, które ruszały tą kamerą. No i podniosła się wielka dyskusja na temat tego po cholerę deweloper wymodelował w pełni łącznie z, że tak powiem, miejscami wrażliwymi ciało. Dlatego, Godi. że to jest, widzicie, i to jest właśnie głupota tych ludzi, którzy to napisali, którzy to zadali pytanie, bo ja wam powiem tak. To jest głupota tych Jossa, ludzi, jeszcze raz, powinieneś tam zapętlić 10 tak. razy to. jestem powtórwać. bardzo kontrowersyjny. To jest głupota czy, bo... tych ludzi, co to zrobili. Ale nie, yy, Ale nie masz na myśli, że Dawida dobrze. każe. Nie, nie, każe, nie. każe. Jak ja słyszę, jak to każe... No, wiecie, bo to, wiecie, to, bo to, to jest na zasadzie, otwiera. David Dawid każe zrobić tak, to w developer... Znaczy to, to chłopcy robią, no i zrobili. Beyond David każe zrobić to zrobili. No. Ale nie wiem, Piotrze, jak ty tak mówiłeś, no to, to powiedzmy, że, że tam po, po kiego grzyba te, pokazywać miejsca no to... Widzisz, już... Ja bezpośrednio syf... nie zwracam się do ciebie. Pre-order to, ja to już ja bym, nie, to zamawiam. Już. Ale chciałem powiedzieć, że jak można zarzucać artyście, że dba o takie szczegóły. To... Nie, ale to Dlaczego nie to mówię po raz 34, tym, czy znacie Steve'a Jobsa? Oni to zrobili, natomiast to ukryli. Bo moim zdaniem no, przecież ale... w tym Heavy Rainie miałeś, za przeproszeniem, Z... prawie, że full frontal Jobs. LGBT. Steve Jobs. Jeszcze raz zapytam was. Znacie tego gościa Steve'a Jobsa? Robił szczegóły intymne? Nie. Steve Jobs był człowiekiem. Nie wiem, czy czytaliście biografię? Michał czytał. Tak. Od deski do deski? Nie, mam w takiej miękkiej uprawie. No dobrze, czy od miękkiej do miękkiej? <grym> tak. Ja przeczytałem całą e, biografię, od, od miękkiej do miękkiej. I e, tam jest taki fragment, w którym e, m, poświęca się właśnie e, kilk, kilka e, chwil temu, dlaczego Steve Jobs malował obudowy komputera nie tylko z zewnątrz, tylko od wewnątrz. Dlaczego on dbał o to, żeby chipy były wszystkie poustawione, chociaż nikt nie otwiera komputera? Że chodziło o ten porządek designu, że chodzi o to, że jeśli artysta nie dba o to, jak, jest coś w, jak wygląda coś w środku, to jak można oczekiwać, że on będzie po prostu dbał... No, znaczy, tam jest to dokładnie wyjaśnione lepiej. Ja, ja oczywiście to oczywiście z pamięcią ale chodziło o to, że ta dbałość o szczegóły nie może być tylko powierzchowna. Że tam, tam on przywołuje historię, jak ojciec malował płot. Ale sens, sens, sens, złapałeś to bardzo dobrze. I nie malował hmm. tylko płotu ze swojej strony, ale też z drugiej strony, tej, której nikt nigdy nie zobaczy, dlatego, że właśnie jak ktoś to ro ma robić dokładnie, to, to jest właśnie to. I okej. Okay. Może nigdy nie... Wiecie, to jest tak, jak Słuchajcie, W cyfrowym się świecie się nic nie, nic, nic nie zginie. Wyobraźcie? Ten mock gdzieś no tak. wykorzystają, Dawid Karze wykorzysta to w innej grze. Hot Coffee 2 nie będzie. będzie. Do do Ale biądu. pamiętacie, jak było z, z Heavy Rain? Przecież tam, jak Madison została zebrana pod pyśnicę, to się urobiło jakieś glitch, i później się grało w nią całą może gąbię. nie było przejść bez ubrania. I czy to nie jest piękne? Czy nie powinniśmy że, nagradzać te, te, tych graczy, te, którzy te, te, to odkrywają? To te jest jakoś tam y, zabawne, że na pewno wszystkie strony które zajmują się zbieraniem nagich, oficjalnych bądź też nieoficjalnych zdjęć, aktorek i celebrytów, oficer i reszty tego typu osób. Na pewno już zacierają rączki. Żeby Bra, dobra, dobrać dobrać bo tutaj w, w chodzimy na bardzo ślizgą okay. granicę i zaraz, ja tylko chciałem zaraz wystawimy ja 10 na 10 gr, grzebijący, dlatego, że ja jest tak scena pod prysznicem, no bez presady. Ja tylko chciałem podkreślić y, y, fakt, że to nie było ciało Ellen Page, tylko Angeliki Freihardt. czy Freihacht, Freihacht. <śled> Tej pani od gitar. I tyle. Dobrze, no ale I rozumiem, tyle. że e, zagrać jak go skończę. i pogadacie po, po, gada, ja sobie, jak skończycie, bo ja nie mam zamiaru, szczerze mówiąc. Ja, ja, jak, jak, jak, jak, jak mnie Piotr przekonał, że dalej to. oglądał albo ewentualnie zagrał, to chętnie do tej gry wrócę. Ale, ale w tym momencie to ona nie jest na liście priorytetów i ona, i ona nie ma takiej intrygującej historii, jak, jak na przykład Heavy Rain miał. Heavy Rain to była historia kryminalna, świetnie poprowadzona, miała ten klimat i mimo, że ludzie się czepiali różnych rzeczy, to jednak Heavy Rain było w jakiś sposób takie wyjątkowe. Tutaj mamy Williama Defoe, Ellen Page i co? I świetną grafikę no, ma... I fabuła jest beznadziejna, bo jak ja, jak ja na przykład oglądam, jak Wiesz, to jest kolejna historia z typu mamy małą, słabą dziewczynkę, która oprócz tego, że ma tego, tego Adena, tak tego ducha, który jest jakby tą, tą jej mocą, która wykonuje te różne różne rzeczy. Którego tak, sterowanie Bo... tym Aidenem jest masakryczne i... No to jest jak sproc, naciągasz jak gumę od Majtek no, w, w analogii. Mój to, jest... błędnik, Uj, to, to mój jest całą... błędnik oszalał po paru minutach grania jeden. No, ale to, jest, ale to jest tak zrobione, że ona jest tą małą, biedną dziewczynką, która oczywiście ma te moce tam związane z tym Aidenem, ale ona oczywiście się bije świetnie, wali tam jakieś headshoty z pięści. Panie, no panie, no... To jest kolejna bajka o tym, jak słaba mała dziewczynka, która ma 1,40 wzrostu, no nie, bije dwóch wielkich chłopów. Oczywiście znaczy wiecie, mnie żal ściska, że po prostu taki, taka masakryczna ilość pracy, która została włożona w tą grę, e, idzie w taką wydmuszkę. No bo no, pomyślcie sobie, ile tu ludzi nad tym pracowało, ile to godzin. No czy to jest pod jakimś tam względem technicznym, e, jest mhm. to majstersztyk, nie, że, sprytny majstersztyk, bo zauważcie, że gra jest w Letterboxie cała zrobiona i de facto tych trochę pikseli oni sobie zaoszczędzili, nie? Podczas generowania całego kontentu mm -hmm. na monitorze. No jest... ale właśnie widzisz, to jest najprzy... najsmutniejsze jest to, że chcesz zrobić grę, która jest takim interaktywnym filmem, która jest, która, która gdzieś balansuje na granicy tego takiego filmu właśnie, mówisz, że masz letterbox, że masz na ten efekt jaki kinowy, no i oczywiście masz grę, czyli masz te rzeczy, które musisz robić, ale to jest fatalny Właśnie. ta historia Przecież, słuchaj, jest do mnie nie -ciągająca. że Damian, ty Damian I domyślam się, że Piotr, nie macie nic przeciwko interaktywnym filmom, bo ja na przykład kompletnie nie no, nic wiesz, nie samo mam. Samo nasze jaranie się Wall of Among Us jest trochę... No właśnie, więc trochę to ja, po prostu ja, ja w ogóle, to jest, ja w ogóle, jest ja w ogóle nie mam hejta przerywany... na to, to, że, że do jakiegoś tam stopnia jest podciągnięta po, po, po interakcja, a nie gra, czy tam mechanika, bo szczerze mówiąc mi to kompletnie nie przeszkadza. Może być w ogóle cała gra, że ja sobie będę wiecie co, cztery klawisze naciskał Nie wiem, przypominacie sobie przecież gierki Space Ace czy Dragon Slayer, nie? Gdzie, gdzie to był w sumie film animowany, gdzie się piskało góra, dół, lewo, prawo. Nie? Tak. Chcesz same... trafić w guzik. No, to jest, to, to... Ale, to by, słuchaj, ale to w porównaniu do tego, co masz teraz w Quick Time Eventach, te Quick Time Eventy dzisiaj, a Dragon Slayer wtedy, to jest, popro... wtedy to był hardcore, bo no nie miałeś wtedy nie miałeś No pokażone. tak, no bo tam, tam trzeba było zapamiętać wszystko co do sekundy bez, bez podpowiedzi. No. no ale słuchaj, to tak. wynika z tego, że te, te gry powstawały najpierw na automaty, gdzie musiałeś rzucić pieniążek, żeby trzy razy ginąć i uczyłeś się metodą prób i błędów. Mhm. I Wiem, ja tylko to, chodzi, o, chodzi mi o to, że ja akurat lubiłem w tamto grać i mi nie przeszkadzało, że ta mechanika była uboga. I do tego zmierzam, że w znaczy w ogóle w tego typu grze mi nie przeszkadza, że ta mechanika jest bidna. Ale niestety, jak jest biedna mechanika, to przynajmniej historia powinna być fajna, a ja już słyszę mnóstwo opinii dookoła, że ta historia jest słaba. No. No, mi się wydaje, wyle... że jakby ktoś w ogóle może, może byłoby lepiej, bo nie wiem, czy, czy widziałeś nie wiem, chociaż początek, jak, jak to wygląda, że historia jest przedstawiona niechronologicznie. Ja grałem w demo tylko i ja na podstawie I, i dema ty, wystawiłem Nie ten... wiem, może jakby się okazało, że ktoś ustawi tą historię chronologicznie, bo wycinam bzdury. Zwyknął mi na YouTubie i... filmik, gdzie ktoś to zrobił. Tak, i właśnie chciałbym Każdym zobaczyć, razie... czy to po prostu nabiera sensu. Słuchajcie, nie, nie ma to teraz dyskutować o Beyond. Ja zagram Damian obejrzeć na do końca. Next. Next. Next. Dobra, w co ostatnio grałeś, Michał? Nic. Next. Dobrze, dziękuję. Zbieranie piasku. <laughs> Piotrze, w co ostatnio grałeś? <laughs> GTA grałem, no co o... mogłem grać? Ja to cały czas... Tylko. Znaczy o GTA możemy GTA, jeszcze dwie nie. minuty powiedzieć, jeśli chcecie, ale um, to zrobimy spoiler zaraz, tylko Piotrze, ty coś jeszcze grałeś? Grałem, wyobraź sobie, yy, zdarzyło mi się grać w grę, którą kiedyś przeszedłem jeszcze raz na innej platformie, to znaczy z okazji na wspaniałą, niesamowitą promocję na psn kupiłem yy, z Crossbuyem jeszcze na dodatek Hotline Miami, czyli na Wite i na ps Jesteś yy, ambasadorem po prostu marki Sony i wity. Tak Wiem, jest. Piotrek Wiem, już pre-order miał to... zrobiony, wiesz, kupę czasu temu. <laughs> Generalnie jak grałem w Hotline Miami na PC yy, i usłyszałem, że będzie ona portowana na konsolę, to uznałem, że to się nie uda. Bo ta gra tak bardzo, tak mi się wydawało wtedy, tak bardzo potrzebowała myszki do strzelania, że pomyślałem sobie, że raczej na, na konsoli to będzie za trudne do grania. Tu się okazuje, że lepiej się gra na no podzie niż na myszce. Jak e, ściągnąłem sobie e, Hotline Miami i na, na widę przed snem i odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć jak to się grało, to poszedłem spać jakieś dwie czy trzy godziny później e, i przeszedłem wtedy połowę gry. Natomiast myk polega na tym, że grałem w nią zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż grałem na pececie. Bo na pececie bardzo dużo korzystałem. Wy graliście w Hotline Miami? Z auto aimingu korzystałeś na nie, nie, nie było auto aimingu w tej grze. No jak, jakże to tak. Ale graliście czy nie? W, w jak nie ma auto aimingu? to tak, yes, my nie type grałeś. of game, my friend. Znaczy, ja grałem w hotline Miami. Yy. No, przeszedłeś? Nie przeszedłem, nie, nie. Nie przeszedłeś. Mózg razy. mi się ja zastanawia. No, Dokładnie. No, to... Na pewno. oczy. Przeczy, yy, ja bardzo dużo strzelałem bo jednak myszką dobrze... Tykaś no, nowość gra. Konsoli, tyka nowość grach, vidzie, ja bardzo dużo strzelałem. Słuchajcie, ale grając na widzie prawie w ogóle nie używam broni palnej. Tylko wszystko załatwiałem dłońmi i tam jakimiś narzędziami. Tempo ostrymi, które znajdowałem. Więc ciężko mi jest powiedzieć, czy po dobrze, bo generalnie nawet nie próbowałem strzelać. Ale wita przetrwała, Piotrek, co? Nie, nie, no znaczy wiesz, dotarłem do ostatniego bossa chyba w dwa wieczory i grałem się dużo łatwiej, niż grało się na podsecie. Może to wynika z tego, że skoro już raz tą grę przeszedłem, to wiedziałem, co mnie czeka i jak w to tam sobie radzić. No, Ale muszę przyznać, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością tej konwersji, Myślę, z tej bo grze świetnie bardzo się łatwo nawidzieć. Czyli preorder na drugą Mniejszyć część na PS4 trudności. już od siebie jest klepnięty. A będzie? No, no będzie. Jakiś no przecież wózku na... Słuchaj, no, na tej konferencji, nie na, ja, na, game, na GameStop na... chyba, tak? Do ile pamiętam. Natomiast fakt, faktem że jednak Hotline Miami swoim soundtrackiem daje bardzo mocno radę, bo jak grałem przed snem, obudziłem się, to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to właśnie melodia z, z jedno z, okay. z tych składników. w głowie. Ale powiem wam, że ten Crossbuy to jest rewelacyjna sprawa. Ale jest połączony jeszcze z CrossSave'em, tak naprawdę, bo wtedy gra. bo ja o tym nie wiedziałem do tej pory, bo ja wcześniej nigdy już nic nie kupiłem chyba na Crossbuy'u, albo go nie użyłem. W momencie, w którym grasz, automatycznie on save'a zapisuje tobie w chmurze i jak odpalisz tą samą grę na, na dużej konsoli, to ten save z onu ma To jest naprawdę super. Na chyba, nie? Ale ja w ogóle w Guacamele w ogóle nie grałem na, na, na Aha. I dlatego właśnie Sony wygra kolejną generację. Ja stawiam, na, ja stawiam tutaj ołówki przeciwko Google. Uwaga, do góry. uwaga, uwaga, to była bardzo istotna informacja ze strony Damiana. Jeszcze raz powtórz kto wygra generację Stawiam na to, że PS4 wygra z one kolejną okay. generację. zapamiętane. Rząd zawsze Zapamiętane. Godzina, Cześć, Godzina, 22 do... minuta, 52 sekunda. Przepowiednia <laughs> człowieka ćmy. Zapisaliście? A to fajny film był, swoją drogą. Rewelacyjny. Richard G. Kier. wszystkim um, człowiek ćma. Tak, tak. Ciekawe, kto grał człowiek Czyli i Miami, Miami sprawdza się na wicie. Bardzo dobrze. Naprawdę gorąco polecam, zwłaszcza, że kosztowało mnie całe 11 złotych i to w ogóle. świnka rozbita. No tak, parę groszy tam. Oczywiście znowu zadziałało to, co jest trochę irytujące, czyli chcąc kupić Hotline Miami za 11 złotych i tak musiałem dodatować konta 20 złotymi i teraz, wiesz, mam 9 złotych. I co I zrobisz z tą dodatkową kasą, wiesz, może zawsze nie tam, tam free-to-play'u wydać, na jakieś A. free -to złoto. Swoją drogą, ileż to na jest ostatnio free-to-play'ów? Czy wiesz, tak, te drobniaki one się przydają, bo te wszystkie takie te A gry badarki, z augmented Reality, to one są za jakieś po 4 złote czy po co. No czy właśnie, czy panowie, więc. jako wy, posiadacze Wity, co się dzieje w ogóle z tą platformą? Coś fajnego? Dobrze się dzieje ciągle, słuchaj, jest to jedyna platforma z, pl ze sprzętów elektrycznych w moim domu, który używam codziennie. Codziennie przed snem, czy to do YouTube'a, czy to, żeby w coś zagrać, czy to, żeby coś tam posłuchać, czy tam, żeby w internecie coś ogarnąć. Codziennie tego używam, bo komórka trafia na półkę podłączona do ładowarki z budzikiem, a wity tam sobie ją smyram i zasypiam bez problemu z nią. Więc. A, ja jest Piotrze, to z Piotrze, mówiłem, ale pasadę, nie codziennie no, no, I nie codziennie zasypiasz samą wito. <laughs> nie, nie, no wiesz, pan dwie ręce na się, no, na że między, drodze... między innymi smyrasz wita na koniec dnia. Tak, Piotrek, tak. jedyny człowiek, który opanował granicę jedną <laughs> ręką. A to się da zrobić, trzeba tylko odciągnąć. Od no, trzeba odciąć w nie? jakoś położyć sobie. Ja jestem jednym z tych osób, które potrafi tam. Yy, chociaż nie wiem, czy pamiętacie, jaka była kombinacja na Amidze klawiszy, żeby zresetować konsolę. Yy, ja bude. pamiętam, ale musiałbym mieć tyle od klawiatury przed oczami, bo to robiłem, pamiętam mięśniowa. Yy, control Alt możesz jedną ręką yy, wcisnąć, tak, na, na, na pc a na, na klawiaturze yy, Amigowej to było tak, że Amiga, Amiga chyba tam, nie wiem, czy Control, czy co tam się wciskało, czy Shift, czy już nie pamiętam co, ale w każdym razie to była kombinacja, że trzeba tą ręką przez całą klawiaturę przyciągnąć. Ja to taki to, ofta top rozumiem. tą ręką, tak. Ja tutaj nigdy nie miałem Amigi. Ja miałem Atari. Byłem z tego drugiego, drugiego obozu. Atarowiec, o Jezu, tak, atarowiec. No, Jeszcze. ale pamiętam to wszystkie, no dobrze, nie, nie to tego, 8, z tego, z tego no, drugiego, drugiego obozu mam wspomnienie. Tak jest. Za to miałeś dobry Atarowca syntezator w dźwięku. Z gumowca, tak? Nie, jak byłem motorowcem, jeśli chodzi o 8 bitów, a później amigowcem, jeśli chodzi o 16. A -a. I to były najpiękniejsze chwile, jeśli chodzi o granie. wtedy piękniejsze, trawa zielniejsza. Często chowałem nikt za Damianie, a w co, w co ty grałeś w takim razie? W takim razie? Bądź, w tym, bądź to musisz mi powycinać, znaczy, bo ja się leczę. Oprócz tego... właśnie y, Wolf Among Us, które tego epizodu nie skończyłem, bo, mm, bo dopiero zacząłem Trzeba grać. coś zacząć nagrywać było. Tak, tak. Przywaliście się mi m, tym nagrywanie. Nie no, żartuję. Nie mogłem się doczekać, żeby nagrywać, ale w międzyczasie, kiedy nie mogłem się doczekać, to, to grałem sobie w tęgę. A tak normalnie... Czyli wszyscy w GTA, no, rozumiem ciupią. W GTA. I przeszedłem GTA. Yy, ku mojemu yy, zdziwieniu nie było już nic kontrowersyjnego do końca. Kurczę, wiesz znaczy, nic, co? co już... bo, bo, jedna uwaga z mojej strony. Ja nie skończyłem. I pytanie jest... Czyli nie so I dokładnie, tak? ja nie chciałbym żadnych spoilerów. Ja tylko szczerze, powiem więc. tak, że jeśli chcesz happy end, to wybierz bramkę numer 3. <laughs> Super, zajebiście. Ale to nie jest takie głupie, bo Bo widzisz, są tacy że... sadyści, co mówili, Ty, ja już więcej zrobię, dlatego że to mi dość nie podobało, to dlatego wiem, że ja wybieram bramkę numer 1. Przykład, e, ja powiem jedno. Przez to, że gra nie mówi tobie... Hmm... Czekaj, bo ja tu się zastanawiam, żeby Michała przypadkiem jakoś nie, nie ten. Ja ja Oczywiście, ja mogę wyciszyć, sobie... wyciszyć, a możemy zrobić tak. Nie, nie spokojnie, ja będę. Ja nie, nie, sobie ja pójdę będę zrobić tak, herbatę. Patrzę, jeszcze coś Michałowi, a Michał. Wyciszyć. <grym> ja sobie teraz. Udawać, ja teraz wam zrobię mute i sobie nie, pójdę nie, nie, nie, nie, spokojnie. <gadanie> i sobie pogadać generalnie, generalnie chodzi o to, że bo nasi słuchacze też mogli nie skończyć, więc ja nie chcę tak wiesz, strasznie spoilować Chodzi o to, że mamy wybór jednego z trzech e, zakończeń i zarazem ostatniej misji. tak Jak mieliśmy w GTA 4 również mieliśmy w tym momencie wybór no, misji. Uch, uch, uch. Uch. Ja nie spoiluję nie grałem. <laughs> Dalej. E, I e, ten wybór pojawia się nagle. Nie jest tak, że jesteś pewny, że właśnie jak pojedziesz sobie teraz do tego znacznika, to będziesz miał ten wybór, przez co ja nie miałem zrobionego przed nim save'a, tylko miałem zrobionego sejwa przed, przed ostatnim skokiem. I ten wybór jest opisany tak, że nie wiesz, czy jedno z tych zakończeń to właśnie będzie happy end, o którym ty mówisz, czy nie. Bo to tak brzmi, że równie dobrze to nie, mógłby nie być happy end. No i mhm. ponieważ ja się uznałem, że to zakończenie to pewnie nie jest happy end, tylko tylko co innego, to wybrałem jedną z tych innych opcji, więc jak Uuu. już odpaliło mi się zakończenie gry i okazało się, że coś jest dla mnie niedostępne w świecie, to musiałem wczytać tego save'a z początku wieczoru, który był jeszcze przed ostatnim skokiem, przejść to wszystko jeszcze raz i dopiero wtedy mogę sobie powtórzyć wybór, wybór zakończenia. Wybór zofi. Znaczy, zróbmy tak. tak, Michał dokończy grę i na przykład, nie wiem, już może za tydzień zrobimy Rozmawiamy o GTA 5. Dobrze, to, to ja się skorami. inaczej spytam, bo chciałbym wiedzieć, w którym momencie jestem. Ja cię, ja cię za... W którym momencie jesteś? Ciężko Odpowiedz, się powiedz. to określać, ciężko się bo to określa, wiecie, wiesz? Ja, ja nie ukrywam, że ja, jak mam czas w ogóle, żeby siąść teraz do konsoli, bo mam go trochę mało, to yy, kurde, ja się nie mogę oderwać od tych dodatkowych elementów, tych wszystkich aktywności i tak dalej. No mnie kurczę sam cruising tam, tam, znaczy, tam, tam, tam, tak. tam mi się podoba. Wiecie, jeżdżenie, korzystanie z tego świata bez... Yy, bez ciągnięcia Drogi fabuły, Michale. Ale... Drogi Michale, powiem Ci jedną rzecz, bardzo istotną. Ta gra nie kończy się z napisami końcowymi. Dobra. A nawet lepiej jest najpierw skończyć fabułę, a później wrócić do tych dodatkowych rzeczy, które tak, tak ci się przyjemnie robi, dlatego że. I to nie chcę powiedzieć. żeby no nie, nie, możesz powiedzieć, nie możesz pomieć. Tak. Chodzi o to, że to po prostu jest. Później jesteś. Ale... Masz, tak, że chodzi o to, że później nie do. jakby. Nic dobra, nie z... pewnie, ku, nie pewnie ci kupę kasy zarabianie no. chodzi o do... to, że ta kasa zarabiania i tak dalej, to tutaj masz paciorki tam paciorki, co ja mówię paciorki. dobra, ja się dobra, z... ja, ja domyślam się, domyślam no. się jak, jak, że tak powiem, mój portfel zostanie no. wzbogacony po, po skończeniu no, głównej no, fabuły to, to jest, Ale to, jest, jest dla, to jest akurat żadne Znaczynia... spoiler dla mnie, bo to było oczywiste natomiast tak, samo więc... sama, wiecie, sama fabuła samo doświadczenie z tych wszystkich dodatkowych elementów jest dla mnie taką, taką zabawę, że mi ciężko oderwać. Ale rozumiem, że mam teraz szukać punkcików z literkami na mapie, tak? kolorki mam, kolorki Czy tylko mam same robić, tak? Myślę, że Świetne moglibyśmy. są misje, prawda? To jest z hajstami, nie? z tymi skokami i ten ostatni skok yy, mi się bardzo podoba. On, on, jest, on jest wieloetapowy, jak, jak wszystkie te. Ja ja bym dwa razy. świetnie zrobione. Jak jak dobra, to ja się inaczej spytam. Yy, a ile mieliście takich dodatkowych wydarzeń? Ile, ile w, podczas całej rozgrywki mieliście takich dodatkowych sytuacji wydarzeń podczas normalnego cruisingu, jeżdżenia po mieście, czy tam po chodzi o to takie które wydarzenia, losowe losowe. Znaczy znaczy wydarzenia losowe, takie wydarzenia losowe. Że, losowe tak. że Widzisz, jak tam ktoś komuś kradnie portfel? Nie, nie. Nap... Nie, chodzi o staruszku? Nie, pewnie, na przykład nie, miałem taką sytuację, że byłem świadkiem zabójstwa pewnej, próby zabójstwa pewnej kobiety i... Aktorki. Nie, to nie była aktorka, to była, okazała się, jedna z córek jakiegoś tam Gangstera, który, który również w Los Santos. A, są. No, no tak, to są, bo, bo są oprócz znaków zapytania, które się pojawiają na ekranie, masz też y, tak jakby przypadkowo spotykanych nieznajomych. Tak, tak. Ale to nie było pod nie? Ale znakiem to, to, ja zapytania, nie, było pod jesteśmy zapytaniem. stanie odpowiedzieć, w nie, odpowiedzieć, przykład nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Bo wiecie, ja takich nie, ja miałem mówi, mnóstwo. nie, ja mnóstwo. Na przykład nie, no wiem, tak, czy, by nie, czy czy też mieliście taką przygodę, że trzeba było odwieźć do do nie, nie, nie, do domu w sumie, do szpitala, ranną kobietę która... Jak nie zdążyłeś, to ona umierała, ale tak, jak dokładnie. zdążyłeś, to potem mogłeś się brać na, na heist. Dokładnie, dokładnie. Rzeczy, które mi się najbardziej podobały, to Lesterem w którymś momencie gdzieś tam w środku gór, znalazłem... Nie, Jezu, nie Lesterem, Trevorem. Trevorem spotkałem jakąś autostopowiczkę, e, no i ona poprosiła, żeby odwieźć ją do domu, mieszka w latarni morskiej. Nie wiem, czy na to jest spoiler. Ale nie, powiem, że to jest spoiler. To, to, to, no, <laughs> spoiler. Mały spoileraczek. Trafiłem właśnie na autostopowiczkę, która prosiła, żebym ją odwieźć do domu, gdzie mieszka w latarni morskiej, no i w trakcie tego, jak z nim jedziemy i zaczyna się nawiązywać rozmowa, to wynika z tego, że ona jest naprawdę bardzo psychotyczną osobą, gdzie Trevor przy niej wymięka, jak to mówi, że E, jem tylko zupę, zupę, zupę e, i przylatują ptaki, i teraz jem zupę z ptaków. No i widzicie, no i właśnie Dobrze, takimi nie. rzeczami ta gra mnie I teraz, zakłyca, no. co jest najlepsze, jeżeli ją odwiedziesz do domu, to dostajesz jej numer telefonu, możesz się z nią umówić na spotkanie z y, Trevorem, ale nie na spotkanie typu wyjście do restauracji, tylko na spotkanie takie jak z, ze striptizerkami y, i teksty, które lecą w trakcie tego, jak to Trevor radośnie dociera do nich do domu, coś tam z pamięci, że lisz mnie po moich bliznach na przykład, co prawda... A ile macie numerów telefonów u każdego z bohaterów, do. Ale nie, ale to jest bardzo specyficzne pytania. Takie jak wie. nie, nie wiem, nie, 27,5. Nie wiem, ja nie wiem, ja nigdy nie czułem, ale powiem ci, że bardzo ciekawe. Bo... Ja mam na przykład jeden bardzo ważny numer, który się nazywa coś tam Downtown Taxi, czy coś takiego. No. Jeżeli czyli rozumiem, że nie jeździsz, tylko skipujesz sobie wszystkie przejazdy i do, docierasz na lokację od razu, tak? Nie, jeżdżę dużo, ale kiedy na przykład... Nie, Damian dzwoni na po taksówkę, po ale... ja kierowcę górny. i zabiera taksówkę. A ja wam powiem, to jest zajebista akcja. Była. E, miałem jakąś misję, już nie pamiętam, chyba to było Michael albo Trevor, nie pamiętam. Wylądowałem gdzieś w górach. i miał. Nie wiem, to zależy, zależy jak go, że tak powiem, uczeszesz, nie? bo akurat u mnie treworysty są zarośnięte. W, w każdym razie, <śmiech> y, w, w, w, grama lekkiego baga, znaczy lekkiego, to jest trochę bez sensu, to jest. E, rozwalił mi się samochód, i trafiłem na taką, taki element na mapie, gdzie, żeby do, do, dobiec do najbliższego, najbliższej ulicy, to był jakiś hektar, w ogóle do jakiegokolwiek miejsca, gdzie mógłbym dorwać jakiś pojazd. No to. W, Kurna, wpadłem na genialny pomysł, no to jest tak, bo to był to akurat z Trevorem sytuacja. Trevora zostawię sobie na, w środku pola, przełączam się na Michaela, podjadę, wezmę jeepa jakiegoś fajnego, podjadę Michaelem pod Trevora i, i go zabiorę, nie? I go to przetransportuję na ulicę, żeby, żeby chłopoczona przynajmniej mógł gdzieś dojechać sobie czy tam z, ukraść jakieś auto, nie? No i no jest tak, no jak, jak dobrze wiecie, gdzie kiedy postać główna jest w takim miejscu, gdzie de facto nie ma co konsola z nią zrobić, to ona zostaje w tym miejscu i ona tam cały czas jest. No to więc jadę tym Michaelem, jadę no i faktycznie ten Trevor tam bitny stoi nad tą rzeką, bo to taka rzeka gdzieś w dole płynęła. No i wysiadam, podjeżdżam ten, podjeżdża Michaelem, no i Trevor nie dość, że nie miał ochoty wziąć do mojego auta, to jeszcze mnie za przeproszeniem tak zbeształ, że po prostu, wiesz, Michael po prostu pyta i gdzieś odjechał, nie? Więc potem szybko się przełączam na, na Trevora, żeby poznać reakcję Michaela, nie? I żeby spróbować wsiąść do tego samochodu. No to oczywiście od Michaela zostałem znowu jakąś z... Jak, z jakąś zjebkę, kurczę, że co ja tu robię gdzieś w środku, w środku pustyni czy coś tam, nie masz co robić, chłopie, wejrze iść, bo tam mamy kupę rzeczy do zrobienia w najbliższym czasie, nie? I pojechał. Ja mówię, ja pierdzielę, jak się teraz wydostanę, nie? No i okazało się, że... Nie musi się po prostu przejąć na dłużej. Eee, nie, zrobiłem jedną akcję, że wpadłem do rzeki, która miała dosyć ostry nurt. I trochę, i trochę że tak powiem, z tym nurtem popłynąłem, w końcu wypłynąłem jak w miejscu. I ja ja miałem taką historię, to jest naprawdę po prostu tej dieta właśnie. Znaczy ja miałem podobną sytuację, kiedy Franklinem postanowiłem wybrać się, wybrać się na jedną z tych eskapad spadochroniarskich, i jest jeden taki bardzo wysoki budynek, po którym się po prostu y, tam drabinkami wspinasz. To jest ten. I gdzieś Aha, tam... wiem, no to jest fajne. I to jest dosyć długo się wchodzi. nie chcę powiedzieć, że to 15 minut się wchodzi, ale to. Ale masz na myśli ten główny wieżowiec w centrum miasta? No to nie z centrum, tak. No tam, to jest. Budow... I wchodzi się i wchodzi i wchodzi. I już było chyba... ja nie chcę powiedzieć, że przysypiałem, ale to było tak monotonne, że ja to robiłem tak mechanicznie, <laughs> i nagle gdzieś wypadłem. I wypadłem na jakiś inny poziom. I, z tego po... I byłem wysoko, prawda? Nie miałem spod ochroną, bo akurat wcześniej jeden zużyłem, a drugi to był tam na górze, wiedziałem, że go mogę wykorzystać, więc po prostu drugiego nie kupowałem. I nagle znalazłem się gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi kontygac... konty... kondygnacjami. Kondygnacjami, tak. I zupełnie nie wiedziałem, gdzie mam iść, bo ani było zejścia w lewo, w prawo, ani drabinki i tak dalej. I przełączyłem się na chwilę do innego, później wróciłem, no nadalam to skoju. Po prostu to co na metę mówię... Nie chce się zabijać, bo to, już, bo to jest jedno takie najprosszych. ci szkoda tak? było po prostu. Na szpital. Więc po prostu przełączyłem się na dłużej na inną postać i tam zacząłem robić swoje rzeczy, ja Franklin w końcu znalazł jakieś inne wyjście, tak? No, ale, to jest, ale to są takie sympatyczne rzeczy. No, nie, A ja graliście się w online? Ja troszeczkę grałem, ale okazało się, że serwery leżą mojej postaci nie ma, więc zostałem jakąś tymczasową i nikogo nie było. Zamiast sobie tylko parę <grymne> z do Ja Jakie to online. Ja miałem to szczęście, że akurat tego wieczoru, którego grałem, wszystko działało bardzo dobrze i też się wiąże z tym jedna zabawna anegdotka, no bo gra online zaczyna się tutorialem, gdzie tam pi dokładnie pierwsza misja to jest wyścig samochodowy z, z, z, z tym, tym ziomem Franklina, nie pamiętam, jak on się nazywał. Lemar, chyba, chyba tak. No i nie miałem zielonego pojęcia, że gra do tego już pierwszego tutorialowego wyścigu dorzuca również żywych, prawdziwych graczy. Ponieważ pojawiły się tam trzy postaci, w tym jeden to był Lemar, to byłem pewny, że to jest dwie postaci sterowane przez konsolę. Więc kiedy ten drugi dżentelmen próbował mnie wyprzedzić, to absolutnie na hamo zapchnąłem go z drogi, tak że gdzieś tam wpadł w ogóle pod wiadukt i, i, i skończył ten wyścig A, trzy minuty skurzy, później. Po czym... Jak było podsumowanie tego wyścigu, okazało się, że jest to jakiś tam koleżka, który też właśnie zaczął grę. I po tej sytuacji łaził za mną cały czas. <laughs> stalkera sobie <laughs> swojego... stalkera się zafundowałeś. Czy, słuchaj, cały czas za mną łaził. Jak tam potem były kolejne misje, gdzie było trzeba okraść sklep, to wiesz, to, to, to, to cały czas mi pomagał, coś tam chodził, pokazywał mi, jak było trzeba kupić koszulkę, to, to, to, jakie ubrania sobie kupiłeś, bo widać, że ktoś kupił, po czym podszedł do mnie i tak Czy wiecie, to, to ja ale, naprawdę, ale słuchaj, ale to, to nie chciał Naprawdę było to cię bardzo zabić? zabawne. Nie, nie chciał mnie zabić. Uznał, że skoro ja tak go tu wyrobiłem, wyrolowałem w wyś wyścigu, to pewnie. Nie, warto za mną się szwendać. I no, było to tak, naprawdę komicznie niesamowite. Nie, yy, rand, random z, z internetu, dokładnie, jak w Journey. Ale przecież jest szansa w ogóle, no tak, w sensie żeby, tego żeby... można by się spróbować się zgadać razem pograć. No, no właśnie, tylko właśnie o to miałem spytać. No. <laughs> Jaka jest szansa, już jest. że się zaloguje, no że wszystko będzie chodzić no jak Teraz trochę no. by wszystko działa dobrze. Podobnie panowie wszystkich... o tej porze na dzielni. Ziomu się spotkają. No weekend, weekend postać. Jakiś doło... numereczek wykręcimy, co panowie na to? Ale numereczek Panem, gdzie, ja jutro, ale numerze. to w klubie? W piątek możemy. Ja słyszałem, to, no, właśnie słuchałem dzisiaj im że jest opcja WRC w grze, gdzie jedna osoba jest pilotem, a druga prowadzi samochód i ta, która prowadzi, nie widzi checkpointów, a ta druga osoba, która jest pilotem, widzi checkpointy i przekazuje tę informacje. Kierowcy. To robiście. No to ja, tak, musisz, ja, Ja Przepraszam, ja nas jest, jest trzech. No ty mój Ja mam, mam biegać za wami, to, to ja będę za wami. Biegał sędzią, i to będę biegał za wami, Będziesz pokazywał, jak sobie Będę sobie jak, Będę stał jak ten trevor w czarnej dupie za przeproszeniem. jedziecie obok mnie mi tylko pokiwacie. Cześć, cześć Michał. Cześć. No to ja na Michał, razie. Michał ma, misję, Michał ma misję założyć sobie postać, przejść tutorial, a potem super. się w piątek spotykamy i atakujemy. To jest krótkie. Ja robię zasłupek na środku drugi, bo by żeśmy wrócili, jak już, jak już Michał przejdzie GTA i obejrzy te dodatkowe dwa zakończenia na, na YouTubie, to, ten, to wtedy możemy zrobić spoiler cast. A to się nie da, że tak powiem zobaczyć no, sobie tych, tych dwóch zakończeń cofając, że tak powiem, sejwa? Czy ładując sejów? Można, możesz. Sobie. Ale możesz, to. Ale możesz to. Ale nawet ja nie musisz cofać sejwa, wystarczy, że wchodzisz w... bo tam wszystkie misje można powtarzać. I możesz sobie wejść w tam, gdzie wybierasz misję do powtórki i od razu wybrać te pozostałe. A, czyli nie muszę się martwić o to, żeby nie nad, nad, nad, nadpisać sobie jakiegoś tam save'a, Znaczy, no, to jest tak, jak mówiłem ja wcześniej. Nie wiem, czy wtedy poszedłeś po herbatę, czy słuchałeś, że, że e, wybierając jedną, z, bo są trzy, takiego ABC, znaczy, to wybierając... Czy, dobra, no, za dużo tłumacz powiedz, information, man. tak, żeby szedł na Bronsona i tyle, no. O, tak jest. No, i tyle, no. I więcej ci nie powiemy, domyślisz Dobra. Yy, za tydzień GTA 5 SpoilerCast, łączony z The Last of Us SpoilerCast. A ja bym chciał, już nie będziemy rozmawiać w co ostatnio graliśmy, bo to jest temat rzeka. To ja nie szluję. Kurwus o rzece, chłopi. Ja tą rzekę miałem przez 20 minut z traworem na kurczę. Yy, na panowie, ja wiem, że wszyscy byliśmy tutaj w Poznaniu duchem, ale słyszałem, że tam niezłe akcje odchodziły. Czekasz, eee. czekasz, czekasz, czekasz na paczkę ja ode jestem mnie? Jestem PGA 2013. To ja tyle się starałem, tyle walczyłem, mam tyle paczek dla siebie, chłopie tutaj. Jaki paczek? Z Grami od od CD CD-projektu. Ja wszystko Rywałem, ja jak kartony. leci, chodź, Co kartony. Całe kartony, co, co leci. Nie pytałem się za w środku, mogły być kurcze ale też brałem, bo to za darmo. Mogę się założyć, że już niedługo będą na różnych, w różnych miejscach pojawiały się kody znają. Kolekcjonerska edycja z PGA, chłopie, to nigdzie takiej nie znajdziesz. 50 sztuk, to 50 sztuk właśnie... To, żeby, żeby mojemu smutkowi dać tej upust, to powiem, że na nie wiem, jakie gry... Wresznie, z... Nie wiem, nie mam bladego powiedzenia, tylko słyszałem gdzieś o, o Red... Darmo. Słyszałem, że Red Faction No to było. tak, no to chłopaki mówili gdzieś chyba na formogatce chyba, nie? A Red Faction czyli. No ja mam Red Faction i na pc i, i, na, i na konsoli. Swoją drogą zajebista gra, nie? Świetna gra, świetna gra. Rozmawialiśmy na tym, do pojechania jest... na PGA po prostu. Ale szczerze mówiąc, jeśli ktoś ty go to wyniósł z PGA, to chociaż tyle, nie? Wiesz to wolałbym wynieść to zdecydowanie też... jakieś ciekawe informacje, wrażenia, panel dyskusyjny i tak dalej. To są fajne rzeczy, no. Ja mam, o, słuchajcie, ja mam, ja mam mega oficjalne informacje, bo oprócz tego, że było PGA to również odbywały się tam tak zwane targi hobby w sali obok, czy tam w salach obok, w hali obok, cokolwiek. No i ponieważ mój bratanek jest wielkim fanatykiem kolei i, i, i makiet i tam podobno, no to mój brat ze swoim rodzinką wybrali się właśnie na te targi hobby. Niestety, żeby wejść na targi hobby, pooglądać sobie modele pociągów albo akwaria, jak sama nazwa wskazuje, było trzeba przejść przez teren PGA. No i y, najkrótsza recenzja PGA z ust mojego brata, że to jest dokładnie najgorsza możliwa wizja y, gimnazjalistycznych nerdów w flanelowych koszulach spoconych z okulorami, którzy się tłumią, żeby y, przez po trzech godzinach stania zobaczyć jak wyglądają nowe słuchawki. A z tymi słuchawkami to znowu musisz tą szpilę wbić, może jeszcze Sennheisery. Nie, już nie wiem. Ja mówię, co on powiedział. Czy jakieś pozytywne, nie, ale czy tak, jakieś to, pozytywne to może rzeczy się dziwne. zdarzyły na PGA? Bo no, może panale tak. były fajne. fajne. Ale mi się fajne. wydaje, że sam fakt, że ta impreza była, nawet jeśli tam były jakieś takie różne dziwne rzeczy, to i że tyle... bo jest, takie gadanie o, o tych pozytywnych... gimbazach i tak dalej. Darujmy sobie, to, bo to w ogóle nie ma sensu. No. Ja się cieszę, że wreszcie te 600 tysięcy milionów subskrybentów na YouTube wreszcie zyskało twarz. I e, las... Jak to, jak to było z tym lasem rąk? Las rąk? Pokaż, pokaż nie, to było las pustych rąk? Czy... Las pustych rąk, tak, las zyskał pusty rąk. las pustych rąk. No to miałeś, Damian, parę epizodów z, z YouTube'em i nie, niezbyt, niezbyt dobrze ci to wychodziło, to zapomnijmy o akcji. Mi nie wychodziło, Daj co ja mi, mi Spokój wychodziło. chłopie. A W ogóle mi się smutno, smutno mi się zrobiło, jak żeście to wszystko poopowiadali, kurczę. Powiedzcie coś, powiedzcie coś wesołego w ogóle, że tu takie akcje, takie Które. akcje. A gdzie, tym... to nie podobały ci się moje filmy na YouTubie? Od... No i widzisz, dziękuję bardzo za zmianę tematu. To było specjalne zagranie, stricte, stricte nie, zaplanowane z mojej nie, strony. Słuchaj, Damian. Na, na czołóweczkę chodź tutaj. Na dziękuję, klępeczki. dobrze, next. Ej, ale czemu? Nie, ale widzisz, taka, jak, czemu ale czemu? jak bardzo Dabian. sprytnie podłapałeś pod pod kierunek. Nie, bo y, a propos, gdzie możemy skończyli Nowa. tych filmów, tak? Wiemy, <laughs> tych YouTubów. Dziękujesz mi trolling. Nie, Kwestia jest taka, że no my, my po prostu nie, nie żyjemy tym światem i my to tak patrzymy na to tym krytycznym wzrokiem. No cóż, być może oni robią to w taki sposób, który odpowiada tej grupie docelowej. Słuchaj, być oka może my trafiliśmy na las na pustych to zbyt rąk. Zbyt przypadkiem. I, i, I się śmiejemy, a to przecież może być coś po prostu interesującego dla nas. No, no tak jest. No. Znaczy, właśnie ja mam problem z, z tym, że. To jest tak, że jeżeli my, jako osoby, które nagrywają podcast, staramy się wypowiadać jakieś swoje zdanie na temat gier, w które graliśmy, czy filmów, które oglądaliśmy, to jest ono stuprocentowo w nijak nie podszyte, bo, bo, bo podcasty, osoby, które nagrywają podcasty, robią to stuprocentowo tylko i wyłącznie z powodów własnych. Yy, nie wiem, czy hobby, z czy tak. z własnej próżności, żeby mieć, wiesz, to, to przyjemne uczucie, że są jacyś ludzie, którzy chcą Ciebie słuchać, czy, czy żeby podzielić się z kimś, jakimiś swoimi myślami, przemyśleniami. Ale nijak nie jest to forma zarobkowa. A YouTube jest dla wielu osób traktowany jako jakiś tam dodatkowy... Ja wiem, wiem że to są chyba raczej nie za duże pieniądze w Polsce, ale jednak patrząc po karierach, w cudzysłowie właśnie takiego roka, czy, czy, czy kogokolwiek kto jest również popularnym youtuberem w Polsce czy nawet blogerów to jest tak, że ci ludzie opowiadają o czymś na zasadzie recenzji, czy podsumowania czy oceny, będąc bardzo intensywnie umoczeni w kontrakty reklamowe i dla mnie to jest najsmutniejsze bo nawet na tym panelu o przyszłości mediów yy, growych przez cały filmik koleś trzyma rękę na jakiejś tam karcie graficznej i która potem była ja, nagrodą w konkursie. Ja, no, no ale co w tym złego widzisz? Bo ja akurat nic z tym złego nie widzę. No, no kurczę, no to. No, no chciałem, widzę. No przecież że nie muszą jakąś tą kasę zarobić. Jeżeli jeżeli te wszystkie te sponsorunki nie mają wpływ na jego opinię i na to na to, co chcę przekazać swoim widzom i, nie, i w żaden sposób... Jakby mi zapłacili za reklamę, to ja bym trzymał no, te dwie Nie Dokładnie, więc to, to zupełnie, ale... zupełnie, zupełnie, Jeśli zupełnie, bym miał o to chodzi, nie? Więc jest Słuchaj, to jest apel. Fantasmagorie jak ta, najbardziej przyjmie mają... jednego, drugiego części sponsora. Proszę bardzo, miejsce na <śmiech> reklamy, na, na, na reklamy mamy przygotowane. Nie mamy jest działy, okay. dzie, nie mamy osoby, która się zajmuje właśnie handlem, e, przestrzenią reklamową w Weterze. I z tak. Poczekaj, ja, właśnie, ja właśnie zacząłem rozumieć, co się dzieje. Michał tak, najpierw tutaj dyskretnie jakieś tam dżingielki, potem y, zrobił nową stronkę. Teraz minie, minie jeszcze tam parę miesięcy i nagle będziemy w międzyczasie. w dobra nie, spoilo, nie spoilo. W grałeś? grałeś, <laughs> czytać reklamy margaryny. Mhm. Najlepsza margaryna dla graczy. Ja, ja cały czas myślę o czymś, co chciałem powiedzieć a propos tych vlogów Mi to, co... Kompletnie wypadło. I to nawet nie chodziło o komentowanie polskiej sceny, tylko coś innego. O zarabianie na vloga? Teraz po cały czas zapadło ci gdzieś solą w oku to, że Michał skomentował to mi się nie podobały twoje filmy. Jest to <grym> jest przy okazji Spoilercastu GTA i długo oczekiwanego The Last of Us. Damian również przypomni sobie, o czym chciał powiedzieć w godzinie 58 minucie naszego dzisiejszego nagrania. Ciach. Panowie, jedna rzecz bardzo ważna, której nie skomentowaliśmy, zwykle robimy to na początku, bo jak to się mówi, koty za płoty, Czuję pierwsze koty za płoty, eee, lekki jak powietrze, rewolucyjny i magiczny iPad Air, wiele innych ciekawych rzeczy. No ogólnie o konferencji. Kto z was ogląda tę konferencję od początku do końca? Pale do góry. Pusty las widzę. Widzisz, widzisz, no, widzisz, ja widzisz ten mój palec? Polec? Czy nie? W 3D? Ja podniosłem myślę. twojego przynajmniej czoła w tym momencie. populacji, przynajmniej 66% populacji oglądało konferencję Apple. Bardzo dużo. Co się przelicza na jakieś 4 4,5 miliarda ludzi na świecie oglądało konferencję Apple, na której zaprezentowano kilka nowych produktów. Chciałem was zapytać. Jak zmieniło się wasze życie od wczoraj? Cisza. Wczoraj czas przeszczę W ogóle, w ogóle się, życie się życie nie zmienia. Jeszcze dżingle. Mi, Michał składam zamówienie na dżingle. Odgłos świerszcza takiego. W, w, w, w, Który ma symbolizować, szanowne. z którym ma co symbolizować? Cisza. Życie, Cisza. Nie nic, nic nie dzieje, nic nie dzieje. O rany. No, wiesz, to to, może, to, to nie jest osobno. na pewno rozmowa na 5 minut. Natomiast. Ale czy odmieniło się twoje życie Oczywiście, że nie. Się, że daj, że iPad spokój, mini będzie z tym aploskim no Ileż można. Yy, natomiast... Ale ja naprawdę się cieszę, że wreszcie będę mógł sobie ładny wazon kupić. Ja się cieszę na pewno z tego, że pojawił się Kupili, e, iPad mini z retiną, to na pewno. To jest chyba jedyny pozytyw, jaki... Kupujesz wzi... od razu? Przepraszam, no on? jeszcze tego jeszcze tego mam Mavericka, że dali za darmo, no to jest całkiem okej. Okay. Natomiast słuchajcie, to jest jedna Mimo wielka... Jest cały darmo. czas mamy do czynienia z prezentacją, która jest jedną wielką według mnie oczywiście to jest moja skromna opinia. Zasłoną dymną na to, że jak w przyszłym roku Apple nic sensownego i naprawdę czegoś przełomowego nie pokaże, to, to jest. Wiecie, no to jest pochylnie, no Lecą na łeb na szyję, bo to jest tylko. To jest. Popatrzcie na jedną rzecz. To była konferencja, która była streamowana na oficjalnej stronie Apple oczywiście tylko przez można było sobie zobaczyć na urządzeniach to... z logiem jabłuszka. Czy tam przez safari, albo kto sprytny, to mógł sobie odpowiednio proxy ustawić. Nieważne. Ty gadasz, że przez safari tylko można było wejść? że tak. No, ja byłem w biurze, odpaliłem na swoim wspaniałym udało się stronę Apple'a, kliknę na, na streaming i wyświetliłem się informacje, to będzie dostępne później, chyba że masz safari albo babuko. Mm. Zawsze tak było, bardzo, bardzo często. Nice. Nie, nigdy tak nie, nie było, bo nigdy tak nie, nie, by nie było, by było, by było streamingów. Były? No co wygadacie? Może dla Chińczyków wygadacie. Mnóstwo no, streamingów na żywo chyba nie było. Nie, było, tak było parę często. razy. Często oczywiście, że nie. Yy, natomiast były. Ostatnia nie była streamowana, bo umówmy się, że, że nic ciekawego w ogóle nie mieli do pokazania. Lipa. Była lipa generalnie. Nie tu jedynym plusem nie... tej prezentacji faktycznie było to, że jednak tempo i scenariusz, bo tu możemy w tym momencie mówić o scenariuszu tej prezentacji, był na tyle w jakimś tam stopniu zajmujący i przyciągający uwagę, że jakoś specjalnie się nie wynudziłem. Natomiast... No nic, nic nowego Apple nadal nie pokazuje no i to, to jest, to jest tak. rzecz, która, no którą trochę, będę podkreślał ja jak mogliby, mantrę. Mogliby pokazać... Yy, powiem Ci tak, mogliby na przykład pokazać. ja byłem no bardzo wiem, bardzo... bardzo nie, na tak. przykład zegarek, na przykład pokażcie w końcu yy, rozwiniętą platformę Apple TV. Z tym można naprawdę zrobić masę fajnych rzeczy, łącznie z platformą do grania. Oni nadal się z tym wstrzymują, nie, nie wiem, cokolwiek tych urządzeń i do pokazania jakichś nowości technologicznych naprawdę jest sporo. Jak, jak śled... będziecie śledzić, czy śledzicie jakiekolwiek portale technologiczne, czy to tych te, te, cracza, czy diverge, no mnóstwo tego jest dzieje się na rynku technologicznym masę fajnych rzeczy. Oni cały czas nam wpajają do głowy, no, że... Oni nie mają tego człowieka... Że oni mają jakąś biznes. wizję, strzałka do przodu i oni nie chcą i, i żadną pokrętną ścieżką iść, mają jasno wyznaczony cel. No, tylko wydaje mi się, że to jest cel, e, który, który na giełdzie odbije się mocnym spadkiem akcji. Natomiast e, popatrzcie sobie na jedną rzecz. E, zostało ogłoszone i, e, i mamy już informacje na temat cen tych urządzeń. I jednej rzeczy kompletnie nie rozumiem. To jest tak, że ten yy, iPad Air, iPad iPad R, iPod, o iPad, dwójce to już w ogóle nie chcę mówić, bo ja nie mam... Ale ja, ja, ja ci powiem, po, Powiedz mi, to tam, ja po co oni ja go I Z bardzo prostego powodu. Znaczy z znaczy, kilku. Nie z tego powodu, U, który pierwsze, mnie próbował wcisnąć... To jest wcisnąć iPad, w... który jest wykorzystywany nie przez ciebie, nie przez Piotka, nie, nie przeze mnie, nie przez ludzi. Uczelnie? Tylko przez maszyny. Przez maszy... Na przykład e, iPad jest wykorzystywany nie tylko jako... Znaczy to jest... Tani dotykowy komputer, który możesz wsadzić w jakąś gablotę i na przykład zainstalować. A jakiego, jakiego ja OS-a masz tam zainstalować? Parę... No to już, już mówię. Yy, ja jakiś czas temu, jak się rejestrowałem w, w takiej przychodni, yy, pierwszy raz jak wprowadzałem swoje dane, to ja, pani mnie tutaj skierowała do terminala. To był po prostu iPad, taki obudowany w takiej skrzyni, i jakaś tam aplikacja, cokolwiek było, gdzie tam wpisywałem sobie dotykową imię, nazwisko, adres, moje numery itd. Tak itd. Tak i to było po prostu tylko do tego. To było zintegrowane z ich systemem i to był tylko taki bajer. I teraz e, takich urządzeń, które wykorzystują, te, to sta, stare łącze, no nie, czyli to takie szero, szeroką wtyczkę, nie tylko lightninga, tylko to, to, to stare, jest mnóstwo. No nie? I oni zostawili to urządzenie, bo to. E, znaczy tego, tego iPada 2, dlatego że tam on jest wykorzystywany. I w miarę, i w miarę dobrze działa. Na jakim ja systemie? Ale na jakim opinię, systemie? Znaczy, na której wersji systemu właśnie? Nikt nie musi tego upgrade'ować, ale chyba ten iOS 7 chyba działa, No oczywiście, nie? że nie. Znaczy, nie wiem, no w... Czy nie działa? No to nie działa. No ja tak wiem, jak iOS jest działa, działa na trójce system... iPadzie i działa on tragicznie. No, w ogóle się nie napracować na tym iOSie no. z zainstalowaną 7 bo z trójką jest problem taki, że tam jest po prostu e, e, słaby procesor, e, jeśli chodzi o retina. No jest retina, tak, że... tak i musi to wszystko ze sobą jakoś a brać, w dwójce masz jednak tą niższą rozdzielczość, więc, e, więc no, jeśli, jeśli e, rozdzielczość niższa, to więc tak procesor się może nie poci, no nie wiem. Ja za bardzo, jeśli chodzi o te techniczne rzeczy, nie wiem, ale wiem po prostu, jak gdzieś te iPady 2 e, są wykorzystywane, jak to, jak to wygląda. Też. Czyli Retina tutaj strasz, strasznie yy... zawierza cenę produkcji iPada z tego wniosek, bo... Znaczy, bo, bo, wiesz, bo... iPad 2 powinien być gdzieś, yy, nie wiem, może w okolicach, nie wiem, jeszcze 50 euro, czy tam dolarów tańszy. No gdzieś właśnie, on... bo on będzie kosztował ponad 1000 zł z tego, co z tego. A on co kosztuje pamiętam. tyle, co iPad y, mini Retina, który no jest... Nie, ma nie, nie, nie, on będzie kosztował 1300 w... czy 1200 złotych. Ale ten, pomijam to. Ale ja patrzę na te cenniki. Te, które ja, oficjalne, są... po, ja oficjalne teraz oglądam. No, tak, Popatrz. to 399 dolarów. Damian, 16 iPad, najtańszy iPad Air kosztuje 2099 zł. A, a ja mówisz, że duży tak, iPad, A teraz a ja mówię, ja mówię ci, teraz mówię, jest, ma mini z retiną, kosztuje 1699. Czyli mamy różnicę 400 zł. Ale ty ja nie mówię, jak tam, wiesz, ci lichwiarze, czy nie lichwiarze, ci cinkciarze i tak dalej w Polsce będą sprzedawać te iPady. Ja mówię... Ale to jest ta różnica chodzisz... cenowa w każdym kraju jest identyczna, tylko chodzi o oczywiście sumę ogólną, no to, natomiast... Nie, no to ja co mówię tak, jak wejdziesz sobie, ile kosztuje iPad 2 na stronie oficjalnej Apple'a, to jest 399 dolarów za 16-gigową wersję iPada 2 i za 16-gigową wersję iPada Mini z wyświetlaczem Retina 399 dolarów, czyli tyle samo. No właśnie i do tego Aby... zmierzam. To, to jest moje pytanie. Bo nie, bebechy z tego, co czytałem, mini i duży ma takie same. Tutaj mhm. jakiejś specjalnej tak. różnicy nie ma. Różnicą jest tylko w tym momencie wygoda użytkownika i to, czy chcesz mieć mniejsze urządzenie w dłoni, czy większe. Więc ja się zastanawiam, dlaczego oni nie zostawili starej ceny miniaka? Żeby jednak... Yy, w tym momencie ja mam poważny problem taki, że... Znaczy poważny problem strasznie zabrzmiało. Nie, po prostu jakbym miał kupić iPada w tym momencie, a nie mam zamiaru, ale jakbym miał kupić, zakładając, to ja bym naprawdę się go mocno zastanawiał, czy by już nie dołożyć do tego dużego, bo mini w tym momencie zdecydowanie z, spadł na drugi plan, ponieważ jeżeli to jest tylko tam 400 różnicy, patrząc nadal na te polskie ceny, a już czytając opinie i oglądając filmy, jak lekki jest ten nowy iPad i faktycznie jak on zdecydowanie bardziej Wygodnie się go używa i jest yy, bardziej ergonomiczny, no to kurde, ja bym się dwóch sekund nie zastanawiał w tym momencie. Czy ja tam się jestem zadowolony z mega iPada 3 i nie zamieniam go. Na, na, na, A ty tam masz, ty model. Tam masz jakąś pi piątą wersję systemu, co jest telefonem. No, ja mam starego, stary system, wszystko działa. No ale pamiętam iPady. Czy, ja no. chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że zauważyliście, że te konferencje technologiczne, tak? Czy, Apple, czy show czy Sony, czy, czy tak, czy, czy, czy, czy Microsoft? to to jest show, które my oglądamy, jak kiedyś oglądały się koncerty w telewizji, albo jakieś, nie wiem, jak się chodziło do, kiedyś do teatru, to teraz się chodzi na konferencję Apple na specjalne zaproszenie. No przecież Apple, to, to nie była rzecz Aż mi zrażenia butelka jakaś wyjątkowa. Jakieś koncerty robił. Po. Moi drodzy, tak? przede wszystkim nie. nie, że się zaczyna robić show, tylko to show już trwa od ładnych paru lat i głównym orędownikiem tego show był Steve Jobs. Tak. To show w tym Ale momencie, show tego było... show się w tym momencie dla mnie robi nie show, tylko szopka. I to jest udawanie nie, czegoś, co to, to, to, to było zaczyna, równolegle to do innych show. To jest absurd osiągać. Przecież jak tam na E3 czy, czy, czy w Gamescomie samochody wjeżdżały na scenę po to, żeby wjechać wysiadł z niego jakiś aktor, powiedział, a będę brał udział w filmie Need for Speed, po czym i odjechał. Ale nie, bo chodzi o to, że, że to istnienie samych show nie jest złe. Znaczy chodzi o to, że one to świetnie, że to jest show i tak dalej, tylko kiedyś było tak, że te show konferencyjne istniało sobie równoległym tych innych e, rozrywek. A teraz okazało się, że ludzie tak po prostu gdzieś kochają te swoje zabawki, urządzenia, że oglądają te show jakby to nie było po prostu zapowiedź nowego produktu, tylko to właśnie było jak, jak musza w kościele, wiesz, jak, albo jak jakiś wielki koncert, jakaś impreza i tak dalej. I już nie potrzebuję, na przykład, nie wiem, jak ktoś miałby wybrać, czy iść na grawitację, czy obejrzeć konferencję Apple. to ja mogę się założyć o 100%, że wybraliby konferencję Zdecydowanie wybierzcie grawitację. No. Dobrze, no, czyli I ostatnio generalnie ja tak mówisz, że bez szaleń, jeśli chodzi o żeby że to co tak? co mówiłeś? Ostatnio gdzieś mi mignął artykuł, czy tam faliatą, czy jakkolwiek to się powinno nazywać, nie pamiętam kompletnie gdzie, yy, sens był taki, że mam bardzo fajnego smartfona, ale przez to, że interesuję się technologiami i tak chcę mieć lepszego. I to trochę tak działa, że, że, znaczy... że, że masz, yy, masz urządzenie, które, na no, tw przykład twojego iPada, masz urządzenie, które tobie absolutnie wystarcza, ale jak oglądasz takie show i widzisz jaki ten R jest cieniutki, leciutki, malutki, cudowny, wspaniały w ogóle, ach i ach, to mimo, że on tak naprawdę zamiana pomiędzy tym iPadem trójką a tym r którą masz, nic nie zmieni i nie jest absolutnie potrzebna, to gdzieś tam z tyłu głowy powolutku jakaś taka myśl się potrafi pojawić. A ja, ja tu się nie, nie, nie zgodzę trochę, Piotrze, bo to jest tak, że niestety z urządzeniami Apple jest yy, tak, że... Jednak trzeba pewną y, ciągłość y, zachować, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych urządzeń. Ja mam taką zasadę, że zmieniam co drugą generację, nie co, co każdą, tylko co drugą, bo nie ma aż takiej dużej różnicy. Ale jak już w pewnym momencie się wejdzie w trzeci cykl, y, no to już naprawdę różnica w wydajności uży, używania tych urządzeń jest duża, więc... Czekaj, ale właśnie widzisz, idealnie, idealnie pokazujesz to, o co mi chodziło. E, różnica w wydajności... Teraz mamy iPada trójkę, która absolutnie mu wystarcza i nic więcej nie potrzebuje. No tak, ale to wszystko, zależy, mój drogi, ale to wszystko zależy, jak ty wykorzystujesz tą platformę. Chodzi o to, że, Jesz... że producenci, chodzi o to, że producenci urządzeń elektronicznych są w stanie wytwarzać w nas tak intensywną potrzebę posiadania nowych gadżetów albo mm, zamia... no, przykład telefonów komórkowych gdzie możesz mieć bardzo dobrego smartfona, ale jak się pojawi jego nowy model, gdzieś tam i tak zaczyna się zastanawiać, że hm, a by sobie zmienić. Mimo, ale to, to, ale to jest, wiesz, to wszystko to jest, zależy od... Wynika z tego, że jest... E, ta, sztucznie pompowany szt... rozwój technologiczny. Tak, i, sztucznie, i, i niesztucznie pompowane y, y, śmieci do telefonów, które spowalniają ich działanie, zawieszają je i powodują, że zamiast czasami zresetować telefon, nie wiem, cokolwiek zrobić z nim, no, ludzie decydują się kupować nowe telefony, bo jakby im jest wygodniej. ponad milion, ponad, nie wiem, tam ponad milion aplikacji jest w App Store. No, nieważne. Słuchajcie, urządzenie, każdy sobie. z urządzenia korzysta każdy tak, jak mu wygodnie i jak na ile potrzebuje. Jeżeli Firma zmusza go do tego, że ma robić to, a tamto, no to bardzo mi przykro, no to nic, nic, nic, nic, nic dobrego nigdy z tego nie będzie. Ja po prostu patrzę na pod tym kątem, że wykorzystuję platformę, do czego mi jest potrzebna. Natomiast ostatnią rzecz chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie mm -hmm. tej konferencji, że ciekawym i faktycznie sprytnym bardzo zabiegiem było to, że Apple rozdaje w tym momencie i cały swój system za darmo i te wszystkie dodatkowe pakiety zaznaczam przy zakupie jakiegokolwiek nowego urządzenia w tym momencie. Natomiast jest to kolejna też zasłona dymna i sprytny zabieg po to, żeby zachęcić czy tam w jakimś tam stopniu zmusić nowych użytkowników do zakupu platformy Apple. Jest to przytyczek w nas Microsoftowi. Natomiast każdy Yy, każdy tak z tych streszków z, z Microsoftu to było kilka, nawet No, no tam, bo być już, oni się nie szczypią, żeby nie... tak Używają byś... nazwy, pokazują Windows 8 na zdjęciach. No, tak było mocno dosłownie. Natomiast każdy, kto ma kalkulator, sobie łatwo obliczy, że kupując yy, laptopa z oryginalnym Windowsem i z, yy, z subskrypcją Office'a na parę lat to mniej zapłaci niż za, <śmiech> za samego MacBooka, no, ale to już pomija. Ale tak wiesz, tak szczerze, to wszystko to jest flipa w notpadzie możesz pracować. i Tak, jak podkreśliłem, świadomość Vimpie. tego, do, do czego chce się używać te wszystkie nowoczesne zabawki jest kluczowa. Mhm. I tyle, jeżeli ktoś nie potrzebuje, brońcie, ja Panie filologii. Boże, brońcie, panie boże nie kupujcie tego i tyle. No. A panowie, jedno, jednej rzeczy żeśmy nie skomentowali, ale to musimy chyba przełożyć następny e, odcinek, bo to chyba żeśmy skomentowaliśmy, czy to skomentowaliśmy poza odcinkiem. Tak Czyli czy nadal warto utrzymać swoje zamówienie przedpremierowe na konsolę nowej generacji a, to przedocinkiem, przedocinkiem. No a, tak. to Przed odcinkiem, a to może coś się zmieni jakieś inne gry zostaną jeszcze przełożone Dokładnie. przez najbliższy gazić, tydzień, że ja jeszcze tydzień, da, jeszcze tydzień poczekam i jeżeli się nic nie zmieni to oficjalnie informuję że Michał rezygnuje z preordera na PlayStation 4 ponieważ do, do, do, do. ponieważ nic ciekawego znaczy inaczej. Czekałem na Watch Dogs. Ja wiem, że... W Battlefield A4 będziemy grali na percecie. O, i tym optymistycznym. Co <grym> na to? <grym> Jeszcze nie powiedzieliśmy o stronie, mój drogi. O, no to właśnie teraz będzie aha, zakończenie. To, za, za, to będzie za, za, Prawdziwie optymistyczne. Więc... Już chyba nic Więc nie, nie miałem do dodania, bo tak mi wybiłeś tak. z rytmu teraz, że wszyscy powiedzą: Watch nie ma, to już nie kupuję konsoli. Nie, Watchdogs y uświadomiły mi m.in. to i, i, i, i też, i też i, tam y, wywalenie Drive, Drive, Życie Drive, Slaba, że po prostu nie ma nic fajnego na tym starcie, na tych nowych konsolach. No. Nie ma no. jakiegoś fajnego tytułu. Nie który warto by być nie, early adopter, Który, który by mnie zachęcił aż tak, żeby wydać te. No, nie, nie ukrywajmy, te 1700 czy 800 zł. Mhm. Dobrze panowie, to co? Kończymy. Na, na koniec yy, musimy tak. Yy, kącik organizacyjny. Koncik by... społecznościowy. Kącik społecznościowy. Kącik społecznościowy. Były pewne problemy ostatnio z, yy, ze ściągalnością Fantasmagierii, szczególnie na iTunes. Z serwerem i tak serwer, Ten problem został rozwiązany przez Michała Nexusa Kitę, który postawił naszą alternatywną przystań pod adresem fantasmageria.pl więc, więc jeszcze raz powtórzę fantasmageria.pl też zachęcamy do odwiedzin i do w ogóle do komentowania, do udzielania się piszcie co tam wam siedzi na serduchu ja chciałem tylko wyrazić jeszcze e, swoją wyjątkowy entuzjazm dla zakładki kontakt gdzie jest bardzo wyjątkowo interesująca e, czy filtr czy też blokada dla botów przez Michała <laughs> Chociażby dlatego warto Są wejść matematyka. na stronę. Tak, szanem matematyk i, i zapraszamy do kontaktu. No więc generalnie jeszcze raz fantasmageria.pl Aha, jeszcze jedna rzecz, e... przepraszam, że ci wejdę w słowo, Damianie. Pewnie pojawia się, w pewnie się kwestia się. archiwum, więc... nie ale archiwum, Ja archiwum wrzucam i to możemy potem. No właśnie, te, więc linki, niedługo ale... słuchajcie, archiwum pojawi się w pełnej krasie wszystkie odcinki będzie można ściągnąć od nas z serwera, więc nie będzie problemu z dostępnością jakiegokolwiek odcinka, więc to jest tam, Co jest ważne jeszcze, y, strona fantasmagieria.pl jest y, iOS mobile friendly. friendly. Jest w ogóle y, u, urządzenia friendly. F, mo, mo, mobilne friendly, bo to jest responsive design generalnie. Czy tworzenie tej strony nie ucierpiało żadne zwierzę? Więc czarny mi, kolor niech was nie odstrasza. Nie była testowana na zwierzętach, tak. Nie była testowana na zwierzętach. W każdym razie pamiętajcie, że jesteśmy teraz w kilku miejscach. Facebook, fantasmagieria.pl.net Twitter to jest taki bardziej do komunikatów. Ja, ja muszę przyznać, że mi ten entuzjazm do Twittera tak opadł, bo ja nie korzystam z tego tak, tak intensywnie pewnie jak niektórzy. Więc na pewno nie, warto nie mieć, nie, nie, nie, nie, mieć link do Twittera Fantasmagiri, bo tam zawsze się pojawia informacja o nowym odcinku. Zawsze jakieś ciasteczko i ciekawostka się znajdzie. Defcon na przykład, możemy porozmawiać o, o tym, że na przykład Defcon się zmienia, to wszystko na Twitterze jest. No, więc wieloma pozytywnymi akcentami kończymy. kończymy. Dziękuję Michałowi. Również dziękuję bardzo. Dziękuję Piotrkowi. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagiere.net i www.fantasmagiere.pl na Facebooku, na Twitterze. Mam nadzieję, że będziecie częściej komentować, wyrażać swoje opinie. Pamiętajcie, że każdy like to jeden grosik do skarbonki jakiegoś schroniska dla zwierząt. Albo... To by myślił? Jakiś gimnazjalista Toż lepiej na te Domy, domy dziecka chłopi, a nie cześć, tam... Albo dom dziecka, tak. Pamiętajcie o tych biednych dzieciach i tych psach małych i tych lajkach. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!